Cześć, witajcie już w 17 odcinku podcastu Złoty Tron, edycja wielkanocna. Witają Was Vincent, Szwagier i Zaczniemy sobie od newsów z warsztatów panowie, co robiliśmy, co malowaliśmy. Vincent, yy, ja zacznę, bo zrobiłem chyba najmniej. W dalszym ciągu trwają prace nad lewiatanem. Wygląda w tym momencie jak kurczak, bo ma yy, zdjęte. Te... Nie, ma zdjęte te boczne panele, bo środek, środek modelu powyżej, powyżej miednicy to jest taki pionowy czpień, na którym jest głowa i do niego z boków dokłada się te wielkie płyty pancerza z, z tymi rurami wydechowymi, które są z tyłu i na nie dopiero się nakłada ramiona, więc są nogi i ten czpień środkowy, więc wygląda dosyć zabawnie biorąc pod uwagę jak wygląda finalny model zrobiłem jednego raptora z tych takich fordżowych, legitnych, które mam w sensie niekonwertowanych, więc już dobiłem do 11, jeszcze czterech mnie tam czeka i zrobiłem jednego kolesia z, do trzeciego już swojego terror składu. E, użyłem nóżek Mark VII w tak przykucniętych z zestawu do... Mark 6. To są szósteczki. Tak, tak, tak, tak, masz rację. Mark 6, więc we Flaffie po prostu wytłumaczę to, że znaistwanie ściągnęli spodnie z jakiegoś martwego Ravengarda. <śmiech> bo Mark szósteczki mieli głównie Ravengardzi w Herezji i, i, Alfa i Alpha Legion. Bo oni dostali... Może przed... to jest szpieg Alpha Legionu. Może. Może to Alfarius? Nie jest bo, bo wiesz, wiesz jest zasadę Alfariusz w Herezji? Że go chowasz w Unicie, zapisujesz się na kartce, w którym? Który to jest, w którym okay. i później jak Unit atakuje, to pokazujesz przeciwnikowi. A ten koleś to jest Alfariusz. I na przykład, jego, wiesz, jego jego dokoksowany skład termosów myślał, że o, zabije tych 10 taktykali, a tam nagle primarcha, który tych termosów po prostu szlachtuje. <głosy> Fajnie, bardzo, bardzo flafowe. Mm. Taka zasada była kiedyś w starym fantaziaku, że się dało tych Asasynów yy, Dark Eldarowych i chyba Skawański, znaczy tych y, Dark Elfowych i Skawańskich, ukrywać też tak w I, tak. I Coś jeszcze? Yy, nie, bo miałem po prostu koncertowy miesiąc, więc głównie mój wolny no czas Ja Byłem na koncercie Deszcz Demyt, przepraszam Death Denied i było bardzo spoko. W łódzkim klubie Magnetofon, dawna luka albo dawne kino Zachęta. Dziękuję. Więc, yy, więc głównie ten miesiąc był bardziej pod kątem mojego drugiego hobby niż Warhammera. Właśnie, dodam jeszcze, że graliście numer, który tutaj służy jako dżingielki w naszym podcastie, czyli The Devil I Know. Tak. tak. Jak coś możecie odsłuchać oczywiście na YouTubie. Rigi, co na warsztacie u Ciebie? U <coughs> mnie było dużo różności. Nie pamiętam, czy na ostatni odcinek już miałem pomalowany w Stormcastu, chyba nie. Chyba nie. W każdym razie pomalowałem. Nie, nie, myślę, że nie. Chyba nie. Skończyłem. Znaczy Więc dwa wieczory pomalowałem kastów do Shetlandów. <śmiech> pomalowałem ich oczywiście aerografem jeszcze swoim starym, Chińczykiem. Ale ogólnie ostatnie, ostatnie, tygodnie spędziłem na tym, że po trochu bawiłem się w malowanie terenów. Jak widzieliście pewnie na blogu kupiłem trochę terenów na polskim targowisku, trochę gotowych budynków czterdziestkowych. Tak, abyśmy mogli ze szwagrem zostawić stół na taki porządny 6x4 kill city, city fight, tak jak to się nazywa, stół. Także będziemy mieli stół tak. chyba w sumie ja, ja 15, ty 6, 21 budynków możemy takich dużych wstawić, że będzie stół bo moim zdaniem solidnie zastarany, e, Więc malowałem trochę. Zresztą szwagier też o tym trochę opowie, bo też malował budynki. E, no i ostatni... Moje no, modeli pomalowałem, bo pomalowałem tylko te trzy modele, każdy tam jeszcze jakiś model tam trochę tknąłem. E, tego Gabriela Sefa od y, Flash Rysów, tam tknąłem Palto, mu, mu, mu pomalowałem ten płaszczyk, który ma na plecach. Czarny, to, czarny ten płaszcz tak? Ten płaszcz będzie od zewnątrz będzie czarny, a od wewnątrz będzie biały. Chcę zrobić jako kontrast, bo on ma czerwoną zbroję, więc ten płaszcz wisi za nim, więc tak będzie go fajnie odcinało po prostu. Ja myślałem o czarnym, ale czarny się zlewał no, za bardzo, więc zrobiłem biały. E, a poza tym chciałem pobawić... się Bardzo praktyczny kolor na polu walki <laughs> <To> Są brudze go tam White Nie się poświadczą <laughs> wiesz, to Bardziej to jest, to jest wybór, nie, nie taki wiesz, niby realistyczny to Tylko estetyczny tak. no, Cały brudy, Warhammer to jest wiesz, tak. rule of cool, tak do dobrą sprawę tak? Dokładnie, dokładnie Znaczy no to są rycerze w kosmosie, rycerze po prostu się nie, nie, nie mieli nie w camo Tylko mieli czerwone tam płachty na zbrojach i tak dalej no. Herby na tarczach Patrz no tak. to, to ja będę ci pierdolić, nie? Tak, i też właśnie, żeby, jeżeli był znaczny, znacznego herbu, to bardziej się opłacało Ciebie wziąć za zakładnika, niż zabić. Przecież zawisza Przecież... czarnego tak wzięli w, w niewolę, bo miał orła na tarczy, Myśleć, że jest jakimś księciem, czy coś takiego. No, w każdym razie pomalowałem to i ogólnie bawię się areografem nowym, który kupiłem, kupiłem w końcu Harden -Sztenbeck. Ultra, czyli najtańszy taki. Yy... brzmi jak niemiecki czok. <grytum>, tak, nie? Ale taki najtańszy ich, ich, ich areograf, który jest takim poziomem wejściowym w bawienie się areografów dla Niemców. <grytum> nie? <grytum> U nas kosztuje 330 zł, więc kiedy możesz kupić Chińczyka albo nawet niemiecki areograf za 100, 100 zł, 110 zł, to jest jednak trzykrotna przebitka. Ale stwierdziłem, że już zacząłem yy, przy swoim malowaniu areografem. Z, z, zauważać to, że areograf mi przeszkadza w tym, co robię. już nie jest moja, mój brak umiejętności, tylko już mi sprzęt zaczyna przeszkadzać. Czy na przykład to, to mi się wpluje, a to mi zatrzymam mm. w brewo czy coś, więc stwierdziłem, że dobra, kupię coś porządnego, zobaczymy, jak to będzie działać. Jak mnie, to na pewno zawsze mi się to uda skryć. Za podobną cenę. No. Za podobną cenę albo niewiele mniej. E, no ale powiem szczerze, że mm, jestem wzięty i będę robił niedługo odcinek na ten temat, bo y, chciałem porównać też. Jak wygląda malowanie takim już troszeczkę z, z, z zmarnowanym, zmaltratowanym Chińczykiem, znaczy, przepraszam nie, nie, niemieckim aerografem robionym w Chinach, a jak wygląda malowanie no tak, ale wiesz, kontrola jakości jednak, nie? A jak wygląda malowanie tym właśnie ultrą Legitnym. Legitnym, tak, legitnym, rajkowym. Z rajku. Tak. W nie, no on jest z Austrii, jest chyba tak. Austriacka to jest czy... Austro-węgierski, cesarski. Jest... Największym, największym sukcesem PR-u austriackiego było wymówienie, że Strauss był Austriakiem, a Hitler Niemcem. W każdym razie. E, także to tylko tyle. Mam zamiar troszeczkę e, wziąć się troszeczkę za malowanie, ale tu muszę budynki pokończyć, bo, bo, bo. Nie pokleiłeś ich jeszcze? Nie, one są poklejone wszystkie. Tylko, że po prostu no, trzeba się przez nie przebrnąć po prostu. I, i, I to jest trochę marwony szczegółów, tak, jest. Także, ale na przykład już czym mi pomógł to malowanie złotych drzwi na, na budynkach. Bo próbowałem, zresztą widzę jak Szwagier pomalował u siebie y drzwi na złoto. Taki taki złoto miedziany kolor. E Brudne złoto. Tak, stwierdziłem, że kurcze fajnie to wygląda, trochę dodaje y charakteru. Y charakteru, detalu. I poza tym, znowu myśląc o tym, że zestawimy kiedyś te budynki razem, będzie jakaś tam y spójność. Mówię, pomaluję pędzelkiem, nie? I zaczę malować pędzelkiem jedna warstwa, druga warstwa, trzecia warstwa. I ten złot... przy trzeciej już było spokojnie. I ten złoty... Ja może za bardzo rozwodniłem, nie? I tak przy tej trze trzeciej warstwie, tak jeszcze, jeszcze widzę, to czwarta, piąta. Pomalułem jeden drzwi, tak mówię, nie, dość. Wyciągnę wyciągnę marograf. Taśma maskująca, dosłownie zajęło mi to 5 minut z maskowaniem i myciem orografu. Ja mówię tak, Jezus Maria, to jest po prostu genialna sprawa. No, także na pewno będą jakieś filmiki, coś postaram się zrobić na kanał, żeby było o na porównanie. I poza tym też aerograf, te orografy różnią się budową. I to też jest dużo, bo uczyszczenie orografu tego niemieckiego jest kurczą po prostu bajka, po prostu, naprawdę. Bez Odpalasz Gyszyt i szyczysz. I szyce, no i szturm. No, także z to wszystko. No to ja zostałem. U yy, mnie no na warsztacie... Tak. Na warsztacie, znaczy przede wszystkim warsztat jakby wrócił, w takim sensie, że skończył się remont yy, pokoiku warsztaciku i go umeblowaliśmy z żoną, z grubsza. Yy, Karol tutaj też pomógł przy wierceniu dziur na półeczki i tablice magnetyczne na ścianach. Yy, także no już prawie to ma taki kształt, jaki powinno mieć. No i dzięki temu, że wróciła przestrzeń robocza, no to mogłem wrócić do malowania, bo kiedy byłem na wygnaniu w dużym pokoju, to raczej tylko kleiłem budynki z pudełka Imperial Sector i jeszcze dodatkowe jedna bazylika administratum. Wzeszło tego w sumie sześć budynków. To są dwa Sanctum Imperialis, dwie, tr przepraszam, trzy bazylika administratum i jedno mechanicum outpost, czyli mechanikum chyba po prostu Kantum. No, budynek mechanikum z paską. I 6 latarni. Tyle by nie? Właśnie, jak zrobisz porządne w garażu, to ja też bym zobaczyć, czy masz drabinki dodatkowe, bo bym podoklejał pod kątem grania w Armagedon, żeby tam można było wchodzić. Robi bo To specjalny pudło ze wszystkimi rzeczami terenowymi, więc tam są takie koszyczki, może tam się Spoko, Latarnie graje, czego też bym przygarno bo Latarnie wkładasz na podstawkę 25 mm, stoi bardzo stabilnie i można to jako skater terenu dostawić, żeby klimat robił. Możesz nawet podkleić na gorący klej ten. Podkładki i jeszcze w Można jeszcze podkładkę. Taką chyba kilka zły. Dobra, no i tak. Jeśli chodzi o pomalowane rzeczy, pomalowałem 3,5 budynku, to znaczy 3 są już całkowicie pomalowane. Jeden jest w trakcie, ma kolory bazowe, czeka na łoszę. Oprócz tego przypomniałem sobie, że mam gdzieś tam głęboko zakopane, no bo <śmiech> przenosiłem te wszystkie modele z szafy do szafy, tak, przy remoncie. Mam głęboko zakopane modele z Władcy Pierścieni, które dostałem tam x lat temu od kolegi. No i wziąłem się za te modele, bo jakoś tak mnie naszło. Netflix, drużyna pierścienia w tle, żeby sobie leciało. Malujemy. W jeden wieczór poleciał Bilbo Baggins w wersji tej klasycznej, tak jako Ian Holm, mm -hmm. jako z oryginalnej tryba. Z drużyny pierścienia. tak. No tam jakieś pierdółki zrobiłem, żeby miał... Bo ten model ma w ręku pierścień, a w drugiej ręce ma swoją książkę back again, tam jest z powrotem. Żeby było tak w klimacie tego jego gabinetu, który widzimy jak Gandalf go odwiedza w pierwszej części. No to na podłodze parkiecik, taki jak tam był w Bagendzie. Jakieś książki na kupę ułożone i mapa. Mapa samotnej góry ze smokiem namalowanym smogiem itd., itd. Tak, żeby wszystko w klimacie. W drugiej kolejności pomalowałem balina Władcy Mori. To był ten jeden z członków drużyny Krasnoludów z hobbita, który później postanowił na nowo osiedlić królestwo Krasoludów ludów w Mori, czyli Kazan Dum. I wytrzymali tam chyba 7 lat, co pamiętam. I... No nie poszło innego. czyli Balrog, zamieszkały w Mori ich zjadł Generalnie. I to jest wersja Balina z 2003 roku, czyli kiedy nawet muchy się nie goniły na serię filmów Hobbit. Bo Balin w hobbycie troszkę inaczej wygląda. Nie ma wąsa, jest troszkę łysawy. Mm -hmm. No inaczej ta postać wygląda. Natomiast to jest, mówię, figurka z 2003 roku. Taki nie klasyczny nie... krasnodzki król. Tak, widzieli. tak, tak. No, bo co, co my widzieliśmy w starej trylogii z Balina, widzieliśmy jego grup, mm. Tylko i wyłącznie. Także tak, to był drugi model. W tym momencie, jak nagrywamy, mam na warsztacie dwa kolejne modele z 20 Pierścieni, to jest Farmer Bagot. To jest taki Hobbit, który ganiał Merego i Pipina tam ze swojej farmy. Mm -hmm. I w filmie też miał kwestie mówione, bo to jest ten, który pokierował Nazgula. Nazgul na koniu tam pytał wieczorem Hobbita, że Shire, Baggins. I ten farmer przesroczny, To nie, nie ma Bagginsów. Bagginsowie są w Bagendzie, tam dalej, w tamtą stronę. Mm -hmm. No to to jest Farmer Magot i też go pomaluje. No i drugi model na warsztacie to jest Tom Bombadil który jest y, chyba przekoksem dosyć, bo kosztuje 160 punktów. Legolas na przykład 90 kosztuje. Hmm. Tom Bombadil y, był w filmach pominięty całkowicie, a w mm -hmm. książkach jest grubą postacią, bo to jest mega przedwieczny starszy od Elfów, który pamięta wszystkie ery Śródziemia. I nawet na Radzie u Ronda rozważali, czy nie dać Tomowi pierścienia, że u niego będzie bezpieczny, bo jest, Tom jest po prostu silniejszy od Saurona. Ale uznali, że Tom ma takie priorytety, że on na przykład idzie lilię wodne zbierać albo pogadać z drzewami, a piersi uzna za coś nieistotnego i po prostu go zgubi prawdopodobnie, więc, więc lepiej nie. Ale w książce on zakłada piersi na palec i nie ma to żadnego działania, nie znika, nie zaczyna mu w głowie odwalać, nic się nie dzieje. A jak Frodo zakłada pierścień przy nim, to Tom go nadal widzi. W ogóle pierwsi, i najpotężniejszy pierścień. No, no, tylko w książce, w w tak. Najpotężniejszy pierścień śródziemna nie ma wpływu na atomową magię. Także tak, figurka jest do pomalowania, ma modrą kapotę i żółte buty, także wszystko będzie zgodnie z opisem pomalowane. I jeszcze na koniec. faktycznie, No jest, na pisze, przed... no, jest no. Jedna z najpotężniejszych istot w uniwersum y, śródziemna. Y, tylko, postęki... że totalny hipis. Tak, całkowity. Piąty model to będzie moje trzecie w życiu podejście do LEGO Lassa, pierwszego modelu LEGO Lassa 2001 z pudełka Drużyna Pierścienia, kiedyś pierwszy raz jak go pomalowałem to było bardzo słabo, drugi raz jak go pomalowałem było troszkę lepiej, nawet jak przewiniecie odpowiednio daleko na Łódzkim manufaktorum to tak jeszcze tego. jest, natomiast teraz już go chcę tak zgodnie ze skillem, który mam w tej chwili pomalować. Wydaje mi się, że powinno być lepiej niż za poprzednim podejściem. No, będzie na pewno spójny z tymi modelami, które teraz robisz, nie? Przynajmniej. Powinien być. No i to będzie wszystko, jeśli chodzi o mój klimat na Wacy Pierścień. Niestety skończy się ten klimat, bo mam tylko te modele z tego uniwersum, a mamy rok 2018 bez kupowania figury. No i wrócę do budynku po prostu. Dokończę ten czwarty budynek, pojadę piąty, szósty. No. Uff. Tyle z warsztatu ode mnie. Trzy i pół budynku i jeden, dwie postaci z Wacy -Pierśni. No Także trochę, trochę się pomalowali, ale nie... Ja Zawsze do przodu, tak? Zwolniliśmy trochę ten panu. No. No ty się trzymasz dobrze w swoim, w swoim postanowieniu, ja ja jedno jednokrotnie. Zresztą postawiłem sobie wszystko, co czeka, tą ku, kupę wstydu tak zwaną na pomalowaniu w jednym miejscu. Wystarczy jedno spojrzenie, żeby mi wybić z głowy jakiekolwiek kupowanie. Ja tego bicy teraz z jakichś tam pojedynczych stronek albo zalegro. Nie, bicy, bicy, bicy to jest to, bo bicy potrzebujesz na skończenie rzeczy. Ja jedną rzecz ostatnio z paroma ludźmi z Polskiego Unitargowiska zrobiliśmy. Czekam, aż przyjdzie paczka. Kupiliśmy żeńskie głowy do gwardzistek i mam trochę ciał gwardzistów i sobie porobię różne tam oddziały. A z się na wiktoria czymś czy Tak. Ja, Więc to wszedłem i tak y, stwierdziłem, że. Fajnie mają te Jak trzeba kupić, to kupię chyba z trzech zestawów, kupię główek i przepraszam. No nie, dobra, kupiłem y, tą. Y, y, nie inkwizytorkę, tylko jak się nazywa. Sisterkę? Nie. Demon Hunterkę? Czekaj, czekaj, no w Gwardii kto? Komisarkę. Ko komisarkę kupiłem, bo była tak słodka, prostu prostu. że Ale to są, oni robią te modele takie roznegliżowane, że? Ona nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, <sią mammal waterfall> nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, tak, proszę do imperatora, ale. ale to, jest to są z ale jest stary, to, smakiem, to są po prostu, wiesz, military grade <śmiech> <śmiech> implants, przysługujące, oh przysługujące kadrze oficerskiej. Natomiast tu stwierdziłem, że. bo tam rozmawialiśmy z chłopakami, czy będę zmieniał e, ciałka e, wardzistów. Stwierdziłem, że nie będę zmieniał, bo. W, w, szeregowcy by dostali zwykłe łachy po prostu i nie było Ale wiesz, ale Wiktoria mają też mają, mają ale już... kadianki, przepraszam, arkadianki, Ar Ar nie, nie, nie, nie, nie, nie złamać copyrightu. I mają też takie te typowe kadiańskie uniformy, ale widać, powiedzmy, na przykład biodra są szersze, tak, tak bo troszkę, są... troszkę na pierśni. Inaczej, są, są, troszeczkę, tak jak mówisz, nie są zmytacze, tak, że na przykład widać cycki, w te pancerze na klacie są podniesione, mhm. jest lepsze, mocniejsze wcięcie w talii i biodra są szersze. Mhm. I to jest, to jest jedyne, nie, tam nie ma taki, takiego useksualizowania, jest po prostu u... No, realistycznie, realistycznie, coś... realistycznie. No bo da, nawet jak się popatrzysz na policjantki, które mają takie same mundury jak, jak policjanci. No to jednak widzisz od tyłu, że to jest ma większy tyłek, tutaj z reguły, jest wcięcie, no, a facet jest po prostu klocek prosty, nie no, z reguły, no, bo tylko no? idzie w górę. Mi się podobają, y, u nich y, na stronce mają takie głowy do kataczan chyba przeznaczone z tymi australijskimi, kapeluszami. buszowymi. <laughs> no po prostu na tych, jakby zrobić kilku kataczan takich z takimi, wiesz. Crocodile dandy heads. Oj, mate! No, it's a oj, oj. oj! <laughs> no, jeśli, dobrze, jeśli dobrze pamiętam, to nie, członek naszej reprezentacji z Karku miał kiedyś, Ani Gwardzisku, którzy mieli wszyscy takie kapelusze, nie pozaginane, tylko nie pamiętam, czy miał miało być australijskie jak wszyscy mieli kapelusze właśnie. Wszyscy! I chyba, i chyba ich malował tak, że właśnie te kapelusze były inne po prostu. A, nie kojarzę. Wczoraj na fajce mnie taki pomysł napadł, żeby jak... Nawet kodeks Astarte jest obecny mi pomaga w tym, bo command skład czy tam kąpany weterans ma dwóch członków Żeby zrobić kapitana Bombę i kompany weteran Seba i Janusz. I to rozkminiam, czy to, że, czy to powinien być Space Marine tylko głowy zrobić taką odpowiednią, czy w ogóle gwardzisty zrobić, żeby bardziej przypominał. Coś, coś muszę Poczekaj, powiedzieć. Poczekaj, aż Arbiters wyjdą do Nekromundy, i wtedy zrób kapitana wody. No tak, bo te hełby będą z wizjerem czarnym, nie? Wtedy no. zrób cały oddział Gwiezdnej Floty będą strzelać do butantu. Tak. Gwiezdny patrol Liberatory. Przepraszam, admirała Gwiezdnej Floty. Bo to A potem, chapter master to będzie generał Kui. No dobra, koniec tego. Przechodzimy do następnego działu, czyli White Dwarf. Do białego karła przejdziemy. Dajmy. W najnowszym numerze White Dwarfa mamy dużo Age of Sigmar, o którym powiemy pobieżnie. Przede wszystkim no, największym yy, wydarzeniem dla graczy czterdziestkowych w tym miesiącu jest na pewno premiera kodeksu TAU. Tak. Dostali nowy kodeks, 8 -edycyjny. No ale pojedźmy sobie na początek, według tego jak mamy strony w White Dwarfie, wyszły córki Kejna, Czyli wojowniczki, to są Mroczne Elfy, tak? tak? Znaczy kiedyś tak. No dawne mroczne elfy. I te dawne modele mrocznych elfek, takie biegnące w tych stanikach metalowych, mi się nawet podobają. Łyczki. Tak, no. te nowe, tak sobie. Znaczy fajnie wyglądają te laseczki z, ze skrzydłami. One mi się podobają, te bez masek. No, no, no. W ogóle no. te wszystkie Nie, spoko... nie, nie ślimakowo wyglądają. wyglądają fajnie. Reszta, tak trochę. No jest motyw wężowy tutaj u nich, przewodnim motyw tak, meduzy. Meduza, właśnie. Nie. Zresztą oni, oni mieli ten, było Shrine of Blood czy coś takiego z takim posągiem Kejna, i, i było jeszcze, można było zrobić Blood Rack Medusa czy coś takiego, gdzie mieliście na takim czymś meduzę taką wielką. Mhm. I główny jest... model głównej postaci, tak, nowej dla córek Kejna to jest Morati. Mhm. Która została zwymiotowana przez Lanesza. Tak, mamy ją w dwóch odsłonach. W jednej jako tą czarodziejkę, którą znamy jeszcze z, yy, z fantaziaka starego. Gdzie tam miała taki bardzo derpy derp derp model na Pegazie. <grym> gdzie stała i tu w jednej ręce mam coś, w drugiej coś, chcesz? I lecę w do <grym> Trochę jak Ragnar Blackmane. Tak, tak tylko że czterysta. na koniu. Tak. Yy, tutaj ma takie jakby stalowe skrzydła. Znaczy modele są ładne, no chodzi mi o to, że tak jak nie wiem, karadrony, tak? Są ładne, nic dla mnie nie robią. No to kwestia klimatu, tak? Klimatyczne dla mnie też nie. Nie wiem, że to jest jakaś tam jaszczurka, nie wiem co to ma być, wąż. Nie wiem co to jest. No taka meduza, czy Znaczy ludzie już zauważyli potencjał konwertowania full grima, tak? Znaczy najprostsza konwersja full grima to było obciąć tego forżowego w pasie, obciąć ją w pasie i dokleić w jakiś taki sposób w miarę logiczne no nie, nie to tak, że na hama <grym> z pistoletem na gorący klej czy coś ale, ale dałoby radę dałoby radę, coś dałoby się rady, zarobić, tak. no, dorobić, żeby z gronistatu szmatę to robicie zasłoniła kijowe łączenie, bo na pewno e, będzie grubszy w pasie, już tak powiem znaczy, no trzeba by przemierzyć, nie przy bo nie, <grym> widziałem tylko u Kryspina w pudełku ten model dziewczyna kosztuje tyle chyba co mortario no bo na troszkę drożej, bo mortario mm, chyba był 380, 150. a tu mamy 400, tylko że mamy dwa modele w pudełku mamy morati tak. zwykły i morati tak, i to jest This w ogóle... isn't even my final form. <laughs> to jest w ogóle ciekawy ten, ciekawy koncept, bo yy, ciekawi mnie to, czy jak będą wychodzić teraz jakieś modele takich, takich nie wiem, jednostek ostatecznych, tak mm. final tier units, yy, to czy będziemy więcej takiego czegoś widzieć? No, słyszałem teorię, że jeżeli następnym primarchą albo jeden z następnych do 40 będzie Liman Raz, to będzie miał właśnie dwie wersje. Jedna taka Odyn z opaską na oku, wiking. Oh, Oldman oh, Rust. Tak, Oldman Raz. A druga wersja właśnie zmutowany mutowany w Wolfena, Że jak go ktoś wkurzy, to ta jak trzynasta kompania Wilków jest. No to żeśmy już dyskutowali, że, że raz może powrócić jako taki wielki Wilkołak. No a właśnie może jako dwie wersje, tak. No zobaczymy, jeżeli to będzie. Natomiast już wersja. mieliśmy wcześniej w fantazjaku takich bohaterów jak Walten. Nie wiem, czy dobrze wymawiał imię, gdzie miał wersję 3, tak na dobrą sprawę, bo to był taki bohater, który był. Eee, najpierw był jakby chyba młodym kowalem i obronił swoją wioskę przed napadem tam sił, sił chaosu i potem został wcielony do, do wojsk Imperium, i mamy wersję jakby starszą, już jako dorosły tam mężczyzna powiedzmy w okolicy 30 Na koniu Na koniu i potem już jako taki dojrzały, dojrzały wojownik na jeszcze bardziej mhm. dokoksowanym do koniu Bojownik. No to większość, tam to, z... może nie większość, ale, ale wiele jest. postaci z Hobbita E, było pudełko też dwumodelowe, tak. że na piechotę i na koniu. No, no, czy w w, w ogóle w starym, w starym fantaziaku, jak sobie kupowałeś HQ Models, to zazwyczaj była wersja do złożenia na koniu i generał Imperium był taki, ten elf, którego Ci dałem. tak e, Dużo takich było rzeczy. Później to zaczęli dzielić. nie? Mhm. E, i, i, i, i, I wiem, no, że w, w tym... Sorry, w, wpadł e... na pomysł, że dlaczego za dwa modele brać sobie, jeżeli za każdy można wziąć postulę. No oczywiście, <laughs> no jakżeby inaczej. Po co 10 modeli w pudełkach można dać 5, tak? I Za jeszcze, i jeszcze obciąć opcję w rodzi, tak? tak. Eee, I wiem, że ten, w, w fantasiaku też w End Times było tak, że dużo bohaterów można było w dwóch formach jakby brać. Na przykład Festus the Lich Lord, można było wziąć go w wersji Empowered, tam się do, dokupywało się opcje za ileś tam punktów i on dostawał nowe staty, nowe umiejętności, natomiast nie miał jakby osobnego modelu do tej wersji Empowered. No i okay. dalej mamy już For the Greater Good! Tak, komiks, komiks, komiks. Przepraszam. Trochę komiks, taka, taka anime, trochę manga. Kodeks tałów 125 zł, edycja kolekcjonerska 250 i data karty 50 zł. W naszej standardzie. Tak. No, tak, no oczywiście jak zauważyliście jest to ta sama okładka co była wcześniej. Jedyna różnica między tą okładką to jest trochę kolorystyka i... Ramka i, a, i, apostrof, i apostrof. który jest wrzucony teraz już, to nie jest już tał, to jest tał jakkolwiek tam to się powinno wynawiać. Tak jak w Kapitanie Bomba są tsk, kurwodaury. No tu jest ty. au. Nie wiem, czy to... Wszyscy mówią normalnie tak, więc... Ciekawe, czy nimi też rządzi papież? To tak jak na Space Marinów, nikt nie będzie mówił o Deptus Ostatus. No to po prostu A tam na się czasem zdarza. Albo będą się ludzie po prostu na zasadzie głupów. nie? Po pierwszym takim przejrzeniu kodeksu zmieniło się, jeśli chodzi o samo sporo. Yy, zmieniły się przede wszystkim koszty Znaczy yy, funkcjonalnie nie zmieniło się Na przykład yy, suty wszystkie się nie zmieniły Riptide stanią jest znaczy, słyszałem, że, stania, się... że yy, przykrócili yy, spam, spam. spam komandorów Tak, yy, yy. Komanderów, tak, Możesz mieć tylko jednego komandera na detachment Mm -hmm. Czyli no powiedzmy, możesz mieć jednego, dwóch, trzech, jeżeli, możesz, jeżeli rozpiska pozwala Ci na jeden, dwa, trzy detaczmeny i to wszystko. No wcześniej było to trochę przegięcie, bo takie, wiesz, takie te stare. armie komanderów Takie te tak? stare ludzie robili, to było trochę, wiesz, bez Ale sensu. Yy. Zostały został jeszcze dron spam, bo to też była. Dron spam to jest po prostu legalna rozpiska. No bo wiesz, są dronki, są oddziały dronek po prostu, tak? I, i one mają swoje. Przecież jest to bardzo flawowe. Yy, ludzie robią, są, przepraszam, lataczami? Yy, mm. Bo masz zasadę boots on the ground, że musisz mieć, wiesz, yy... wiesz to że nie... latacze nie skorują tak Nie wiem, ale te dronki nigdy nie mogły chyba skorować objektywów, bo one, one są sprzętem, nie jednostkami. No, no to nadal musisz mieć coś, co będzie objektywy. Tak, tak, tak. Krótów, bo już ludzie robili, robili modelu, ruchy, nany, wiesz, kodeks drones nie. Tak. <laughs> nie, nie jestem specjalistą od tego, bo ja bardzo po prostu lubię modele lubię i lubię sobie je przestawiać. Nie, mają fly, no. przepraszam, mają fly, więc chyba nie mogą, nie mogą mieć... Widziałem, nie, no. widziałem no, też tak taki pytanie. koment, ktoś, ktoś Przecież wrzucił... nie, być fly czy flyer. A może, może być może flyer. flyer. No. Widziałem też taki komentarz, ktoś rzucił jakieś tam battle suty w otoczeniu dronek i wiesz, że w boksie możesz dwie wersje zrobić i, i to, Którą wersję złożysz najlepiej? I ktoś napisał, wypierdol te suty i zostaw te zajebiste dronki. <laughs> <laughs> Ale ogólnie rozpiska na dronkach jest bardzo legalna, czy rozsądną i flafową rozpiską są na, są na tyle mądrze, po co mają wysyłać na jakiś wiesz, wiesz, leszczy swoich ludzi i mają ginąć, bo już po prostu, które zrobią robotę, nie, mhm. ale, do rzeczy, ogólnie rzeczy potaniały, niektóre, właśnie, riptide potaniał, mhm. broadside y potaniały, dużo rzeczy, dużo sutów potaniało, dlatego, że, no, są bardziej kompetytywne w tym momencie, jeszcze bardziej, jakby musiały być jeszcze bardziej kompetywne, natomiast daje to możliwość taką, że możemy sobie właściwie w cenę Reptide'a, Reptide'a stanie tak bardzo, że możemy sobie wstawić pięciu Fire Warriorów. Jak wstawiasz w sobie pięciu Fire Warriorów, masz te boots on the ground, masz tych kolesi, którzy zajmują obiektywy mhm. i tak no, dalej. Z tego co widzę, ta nadal jest armią, która będzie miała problem w magii i w walce wręcz. To jest, Normalne, czy to można się spodziewać? No walce... muszą mieć jakąś bolączkę. Nie tak? mają magii, mają rozkazy tak jak ma. Y... Tak jak ma, tak ma... Aster Militar, As As Guardia. W walce wręcz nie mają żadnej jednostki do walki, wręcz poza może harassmentieren, czyli takim zaczepnym oddziałem y... w postaci Wespidów. A kruty nie są w miarę w walce wręcz? Nie. nie. Kruty są z reguły są możliwe, jakich tam jakoś podpakujesz. Mówię, nie jestem turniowym, więc nie wiem, jak to można wiesz, wykorzystać, ale z tego co ja wiem. Ja zawsze się kurtów wykorzystywałem jako ten e, śpiącego policjanta. Po prostu wystawiasz ich do przodu, i musisz się najpierw na nich zatrzymać, żeby. potykać, Potknąć się o nich, żeby wiesz, po prostu. Aczkolwiek są, wiem, że są ludzie, którzy grają na krutach i grają całkiem nieźle, bo mają do mhm. wyboru. Natomiast Wespidzi będą tą jednostką, która będzie spadała gdzieś tam i, i, i zajmowała, zawracała gitarę. No i właśnie będziemy mieli, y, musieli otrzymać coś, co spowoduje, że jednak w tej chociaż fazie strzelania będą dominować. Tak? No, Każda teraz armia ma jakiś jeden oddział, który jest w walce wręcz. Znaczy, no prawie każda ma armia w walce, no, który jest jakimś przekoksem. Blodzie Blood, mają swój dev company, mamy Converse makerów, mamy... Ym, co tam jeszcze mamy? mamy... No, czy Nerykowi, Space ci, że Gulliman? I Gene w, w walce <grym> wręcz. No to tyrki. Tak, ale no mówimy, że każdy prawie, prawie no, każdy kodeks ma coś do walki wręcz takiego, że jak to ci wiedzie w swoją linię rozstawienia, to masz przechlapane całego tego nie ma, więc oni muszą mieć gdzieś inną, gdzieś indziej nadwyżkę. No, nie mogą pały no, zawsze byli w strzymaniu. Nie mogą mieć w magii, więc mają w strzelaniu. Natomiast mają, zastanawiające są niektóre rzeczy, na przykład niektóre zasięgi broni są obcięte. Na przykład są w ogóle jakieś broni, które mają maksymalnie po 18 cali. No 18 cali, gdzie już przeciwnik stoi w 18 calach, to wiesz, że cię zaszarżuje w następnej turze. Nie? To jest trochę takie dziwne. Natomiast jest dużo tych broni. I dużo jednostek może wykorzystywać to, co było kiedyś, że strzelanie, jeśli, jest są, jeśli jeden oddział jest w 6 calach od oddziału, który jest szarżowany, może strzelać tak samo, jak Tak. No tak Supporting fire, tak? Tak, tylko że teraz jest zmieniony i nie możesz strzelać w nieskończoność, tylko możesz szarżować. Jak już strzelisz, to nie możesz później strzelać w oberło, to by strzelisz tym. Więc jest jakieś moje ograniczenie. Natomiast, tak jak mówię, są z reguły jeden oddział, taki może dwa, które będą cię szarżować. I... Mają tą wkurzającą umiejętność yy, jump, shoot, jump. Niektórzy na pewno nadal. Nienawidziłem suty tego. podejrzewam, że będą miały. Nie sprawdziłem tego, powiem Ci szczerze. Są, mają jetpack i mają fly, więc podejrzewam, że powinny mieć co, tak co mają jetpack. Jeszcze jedno pytanie, czy, czy też jest podziałka na te, nie wiem, sześć czy ileś tam... A tak, tak, tak. Jest... Mają sektu, sekty. E, nie, nie sekty, septy. Nie septy, septy. Mają swoje septy. Gdzieś tutaj, nie wiem, miałem... zaznaczone. Tak, ale, ale mają swoje, każda jest troszeczkę inna. Mają swoje strategie. Tak, Chapter Tactics. Mają Vorla, e, Worla, Dalith, e, Sasea, Borkan i Farsight Enclaves. Farsight Enclaves nie, nie będzie już. My, oczywiście nie możemy się spodziewać kolejnego książki, jak kiedyś było Farsight Enclaves i Tau. Tutaj jest od razu Farsight Enclaves w tym. E, no i na przykład z tego co wiem, że Dalith ma chyba 6 cali więcej strzela, dobrze pamiętam. Hmm. któraś ma wydłużony zasięg po prostu strzela. Prze przerzuty pewnie, tu i to hit, e, ma. Borkan. Borka ma to dorzucone 6 cali, więc jak pomyślisz, że na przykład są bronie, które mają indirect fire, czyli strzelają bez widzenia i mają po 48-72 cale i dodasz do tego jeszcze 6 cali, no to właściwie jest, możesz, masz jednostki, które będą stały w środku stołu będą wszędzie. Dobrze, ułożysz ospiskę, spiskę, się kątami <grym> i, bo... i będzie ciężko się do Ciebie dobić. No i to tak pokrótce, no, mówię, nie jestem specjalistą od omawiania kodeksu, więc nie chciałem się jakoś mm, wymądrzać tutaj, bo będę zmyślał pewnie, ale... Y i na razie jest spoko i, i, i nie mogę się doczekać aż, aż, aż ten. Zagrasz. Aż włożę sobie rozpiskę i, sobie z, i, z, i z, z, zobaczę jak to działało w porównaniu do, do poprzedniej yy, tej, tej. No może w końcu szwagier się zgadamy z i zagrać. Można kiedyś. No bo mm. bo, bo robi ro, ro, no się ciepło. No Dzieciaki mogę wyrzucić na odwór i możemy zajmować. A ja mogę wziąć, wsiąść do mojej wspaniałej skody oktawi w kombi tak i w gazie. Pisz. I nie. nie, nie, nie gazu nie będzie. Dobra, słuchajcie, dalej mamy z bardzo fajnej serii, która mi się podoba, Realm of Battle. Pudełko, pamiętacie jak jakiś czas temu w zeszłym roku podniecaliśmy się, zwłaszcza ja, pudełkiem Moonbase Crisis, które posiadamy i to pudełko zawiera plansze do gry, powiedzmy tak, stół. Tylko to nie jest mata, tylko to jest tektura składana, ale nadal całkiem dobrze wyglądająca. Dwustronna, po jednej stronie mamy inne pole bitwy, po drugiej inne pole bitwy. I do tego jest kilka ruinek, takich fragmentów budynków, które można sobie złożyć, skleić, pomalować. Jest pewna dowolność w tym. I wyszło coś takiego teraz do Sigmara, nazywa się to Realm of Battle Blasted Hollow Heart. No i mamy tak, dwustronną tekturę składaną. Po jednej stronie to jest taki teren piaskowo-roślinny, piaskowo-dżunglowy powiedzmy. Po drugiej stronie to jest Realm of Fire, czyli Lawa, Magma, takie Zpękana sprawy. Twęka na ziemię. Tak. No i mamy te ruinki, które są też dostępne w oddzielnym pudełku Azy Ruins. No to jest odpowiednik taki... Monda Tak. Takie sekcje ma. murów, które można w narożniki ułożyć, albo jakieś skrzynia, jakieś włazy, Wieszka takie w do kanałów. Tak, także to też na pewno jakieś scenariusze są do narrative play w środku mm -hmm. pudełku, tak jak było w Klesusie. Jeżeli chcecie zrobić sobie nie, nie tak drogo, bo to wszystko kosztuje 250 złotych, tak, ten Blasted Halo Heart, można sobie zrobić powierzchnię do grania z małymi takimi rudimentarnymi budyneczkami do grania w Sigmara. Także naprawdę, naprawdę to jest dobry value w tym pudełku, jeżeli to jest podobne do Klesusa, wygląda na to, że jest, polecam. I mam nadzieję, że do, przepraszam, nie do SIGMA maratku do 40 też kolejne takie będą jeszcze wychodzić. Znaczy panie w ogóle jakby wy wyrzucali taki zestaw, który możesz sobie albo połączyć, albo zamienić tą matę i po prostu dorzucać do tego terenu, bo w, tak naprawdę w tym budynku nie ma dużo terenu. Jak nie, jest, jest minimalnie, ale no zawsze troszeczkę tam blokuje linię widzenia, która tak. w Sigmarze nie jest aż taki istotna, jak w 40, wydaje mi się. W 40 no nie jest blokująca, właśnie te tereny nie są blokujące, wszystkie okna. Natomiast jakby zrobili jeszcze jeden zestaw, który będzie coś... Taka sama ilość, już, ale z czegoś innego, to już będziesz mógł sobie takie już kubki poustawiać, które jest ten... Ale co jest istotne, te tereny, mimo że to są tam nowe mm. skarty i tak dalej, one są kompatybilne. Po pierwsze, sektor mechanikum, czyli mm. to, to, co Darmagdono, po drugie z Imperial Sektor, czyli te Wizualnym starsze wizualnie i technicznie, że zgadzają się szerokości, długości, a, no tak, tak, tak. miejsce, gdzie możesz nakleić panele podłogowe, tak, te, które są w pudełku wszystko możesz, możesz sobie zrobić na przykład pierwsze piętro, a na dalej nadbudować już tymi bitcami z tych starszych budynków. A to nawet nie widziałem. Nie wiem czy tak z tym sigmarem jest, Aha, bo ale nie ja ogarniam terenu za sigmara, ale tutaj okay. wszystko pasuje na długość, na szerokość można sobie zrobić. Bo no właśnie się zastanawiałem, jakie ostatnio skleiliśmy do naszego stołu na ehm, Po co są tam ramki takie właśnie? To mówię, że to jest po to, to, żeby. To jest, żebyśmy mogli gdzie nakleić te. O kurde. No. No to ciekawe. Można kombinować jak najbardziej. Zresztą ten stół, akurat ta plansza z tymi y, dżunglowymi elementami, jakbyście jeszcze dokupili sobie te, te pnącza, mm -hmm. to pudełko z pnączami i te pomimo. Bardzo fajne, jak, zwłaszcza jak ktoś robi do tych do Lizardmenów. Stali, stali. Aha, i o czym też trzeba <trych> pamiętać, to samo co było w Klejsusie, to samo jest w Blaset Hollowheart. Y, ta tektura, kiedy już ją całą rozłożymy, to nie jest 6 stóp na 4 stopy, mm -hmm. tylko 5 stóp 6 cali na 3 stopy 8 cali. Troszeczkę mniej, ale nadal jak najbardziej da się. Nadal spokojnie można grać. Spełnia to warunki, że tam musi być. 14... kiedy jedziesz po samej krawędzi tego, dokładnie, dokładnie. I w 12 calach od krawędzi się rozstawiamy. I tak od środka się ustawiasz 12 cali na przykład. mnie, dlaczego jest taki wybór, bo pudełko nie jest standardowego rozmiaru. Bo tak, tak teraz stoi u ciebie na twoich pudełkach herezji Zamiast ja tego... przekręcił to by było na długość. E... Z czymś się zgadzało. Już okay. No ale nieważne, no, mogliby to zrobić jakoś troszeczkę szerzej. Mogliby. Trochę nie zastanawia ten wybór. T -t -takiego, taka minimalizacja, bo nie jest to duża różnica, ale jest to znaczna różnica, tak? Natomiast wiesz, no.. Cóż, nie nie pierwsza rzecz to byli dziwno, więc. <grym zainteresujesz> no ale testowaliśmy i to się gra. Dla początkujących rewelacji na starco. 250 zł kosztuje w GW, powiedzmy, w lokalnym sklepie kupisz za troszeczkę ponad 200, Możesz dokupić ze dwa budyneczki po i. Dokładnie. Albo chociaż barykady na przykład z, z, z nekromody sobie do tego dokupić już. Które ja kosztują 90 zł chyba, czy jakoś tak. I, i, I heja, masz terenu, wo! dwa pudełka po małych butach dziesięcych i masz, i masz dwa, terenie, dwa, dwa tereny fajne. Także tak. Fajnie, że coś takiego dalej wychodzi. Co mamy dalej? Dorna. Dorna wydaje mi się, że omawialiśmy już Zeszłym, przy poprzednim odcinku. Po odcinku. Poza tym dzisiaj będziemy też trochę o jego legionie mówić, więc... Wrócimy Jeszcze sobie. do tego wrócimy. Czy mówiliśmy o grze komputerowej The Horus, Heresy, Betrayal and że Nie, nie mówiliśmy, grze, nie mówiliśmy o grze. Mówiliśmy o filmiku, ale nie mówiliśmy o grze. I powiem, czy, czy, powiem no szczerze, jestem zupełnie zaskoczony, bo jakoś u no, mnie nie, nie tak Nie wiem. Dla mnie ona jest... Jakby sam koncept jest dziwny, nie leguje gry, bo, bo nie widziałem żadnego footage'u, ale na przy... wiesz... Strategia turowa... Na VR. W, nie, długą, długą. Nie, nie, nie, nie, nie, możesz grać normalnie Ale to nie no jest... jest strzelanka? Nie, nie, nie, to jest taki XCOM okay. Enemy Unknown okay. Tylko, że to VR-ki Co mnie tak, tak dziwnie Znaczy VR-ka mi się nigdy nie kojarzyła ze strategiami Tym bardziej turowymi yy, Więc nie wiem, jak, jak zobaczę Jakiś game footage i tak dalej, to będę się W stanie wypowiedzieć, natomiast no Jest to ten ikoniczny konflikt, który Znamy z, z Betrayal at Calf Czyli World Bearershi kontra ultra Yyyy już gra pudełkowa była, więc jeżeli ktoś chce sobie w wersji takiej komputerowej to pociągnąć, to, to może się zainteresować. Natomiast no, nie wiem, jakie są recenzje, jaki jest odzew na ten Early Access, na tą Alfę powiedzmy tej gry. Mhm. Dobrze, jeśli chodzi o książki, książka o Karkarodonach, czyli kosmicznych rykinach. Karkarodon 2 autor Dark, jeżeli byście się zainteresowali. Robbie McNaivon pisze te książki. Ponoć są całkiem dobre, nie wiem, nie czytałem. Wyjdą w ebooka, nie można. Mhm. Tu mamy coś e, Spiral Dawn, jeszcze mamy 40. Cult of the Spiral Dawn. E, książka, nie? E, mhm. Widzę. Dalej przewijając tak. słuchajcie, herezja chrusa. Jest taki mały artykuł zachęcający do grania w herezję. E, taki szybki przewodnik, co, co można kupić, jakie modele. Akurat tutaj mamy na przykład tak, no, tylko wybranych Legionów, no troszkę gardzę tym, że nie ma przykładu na przykład White Scarów, tak? no, bo to też jest do tak, tak. którą też możemy Ale zrobić. wiesz, yy, zasady dopiero mają wyjść, więc no, pewnie prawda, rzucili prawda. te Legiony, które już są ogarnięte tak, od początku do końca. No, to jest fajnie, fajnie pokazane, że jakie są opcje, tak? bo mamy, yy, tak, mamy Space Wolfa, który jest żywiczny. Yy, mm -hmm. Skonwertowany z żywicznych biców, Mamy y, Iron Henda z żywicznych biców, ale na przykład w prawym dolnym rogu tutaj jest ten Space Wolf y, postać z Battle for Prospero, mm -hmm. Burning of Prospero, który jest plastikowy. I fajnie, jak to jest spójnie pomalowane, wszystko się zgrywa, czy to jest żywica, czy plastik. Yy, to jest spójna armia. Tak? Mamy Dead Guarda, mamy Horusa, Mortariona. Nie ja możesz ja mogę zauważyć, że te modele, które tu są pomalowane. Ja zawsze miałem problem z 4 modelami do herezji Horusor, są malowane na Pitolsie tak, część, zwłaszcza część, taka część, podstawowa część. piechota. A, chociaż ostatnio już zatrudnili lepszych malarzy. Nawet facet na grupie czterdziestkowej na fejsie się chwalił, który malował tych Space Wolfów ostatnio. Wiesz co, jak wyszły, mm. co to mnie bardzo, bardzo mnie zaskoczyło, jak wyszły te nastromiańskie Czenglewy dla Nightlordów i tam są dwa modele. Jest Terminator i jest zwykły taki koleś. I oni są pomalowani naprawdę klasa. czyli mm. dwa jako demonstracyjnie. Nie, nie wiem, czy taki wybór mieli, że po prostu robili to na odwalsie, ale nie podoba mi się strasznie Tym bardziej, że... Nie, wiem poziom... może ktoś... Ktoś po prostu z ekipy musiał, ej wychodzi nowy boks, pomaluj na szybko tam. Masz czas do 16. Tak. No 10 By... się okay. pociśni, tak? tak? ale to serio w takim, takim korpusie... Ale też mnie, to, też mnie to dziwiło. To się nie, że nie dzieje, no to się nie dzieje z dnia na dzień, więc jeżeli robią modele, które są w klasie premium, bo umówmy się, Games Workshop jest już grą w klasie premium, a to jest premium w premium. Tak. Uf, no dajcie to trochę wysiłków. W ostatnim odcinku gadajcie, że Forgewall to nie jest korpo, to jest kilku czy kilkunastu kolesi, ale którzy s... zapierniczają te modele, no i rozumiem, nie straczają czasu widać. Rozumiem no, to. Nie a... ich nie wspiera. Nie ich nie wspiera, rozumiem. Tylko tak? Co mnie dziwi? Co, Co dziwi, mnie dziwi, bo też im ale, revenue. Ale wiesz. nie widzą dzisiaj, że w sobotę wydają nowe modele. Poza tym nawet jeśli masz tydzień, no to kurde siada się, malujesz to. Nie, nie wiem, no zarządzanie z zasobami ludzkimi jakoś ja pieniądze zawiązano, nie wiem. Znaczy, u nich jest to mega nierówne, bo tak, wychodzi jakiś bohater i jest super pomalowany, wychodzi drugi bohater nawet z tego samego Legnionu, jest pomalowany tak średnio, a wychodzą te Upgrade Paki, bo możecie kupić, to się nazywa zawsze chyba Strike Force albo Tactical Force, że dostajecie boxa aby trailer Calf, i dostajecie do danego Legionu Upgrade Paki, żeby tych wszystkich plastikowych kolesi móc przerobić na, na takich li, li, legion, legionowo wyglądających gości więc na hmm. przykład jak tych y, Tacticali jest 30, to, to dostajecie 30 główek, 30 narmenników i 30 klaw 30 naramienników no ileś tam, znaczy nie, bo tylko A, step, z tym, z, legion, z legionowym emblemem, okay, okay. emblematem i y, zawsze przy każdym takim boksie macie Jeden taki team dziesięciosobowy pokazany jako, jako ten i niektórzy są pomalowani ok a niektórzy, no zobaczcie jak na przykład Space Marini wyglądają, wyglądają fatalnie, oni tam są pomalowani Bazań jak Baza i wash. Wash jest zrobione. No i to jeszcze chyba farba nie jest dobrze rozwodniona. To nie był Duncan. No nie, a niektórzy są pomalowani tak ok no powiedzmy tak jak ja, ja bym był na takim stanie poziomie pomalować ten model. w stanie lepiej pomalować. No. Yy, natomiast no fajnie, że, że zachęcają do, do herezji. No mm. żeby ludzie wiedzieli, że jest taka opcja, tak? Dalej oczywiście mala z córki Kena, yy, Przedstawienie modeli, To no jest, jest to główny temat y, tego y, numeru, tak? Mm -hmm. Mamy też tałów, jak wyglądają. Septy, różne fajne arty, no bo to jest sekcja iluminacji, tak? Czyli mamy różne arty tałowe, około tałowe. No Później no, Battle mamy... Report, oczywiście. Mm -hmm. Siły Śmierci kontra Cury Kana. Eee, I tutaj, to, to, to, to, jeżeli dobrze tak? widzę, to mamy Wargeist czyli to, co więcej kurzył do Demon Prince'a swojego Tak, i do K-Spawnów też I do Spawnów mm -hmm. To był raport Cimarowy i jest też właśnie, jest Collecting czyli dawne Armii Spotlight tak? Wszauka jest Jest taki? armia pana Bena Griffsa Podejrzewam, że Anglosas w po nazwisku. Jest to armia Iron Warriorów z czasów Herezji Z detachmentem z detachmentem mechaników I River y Titanem. Tak. Człowiek pieniążków musi mieć dużo. Bardzo fajnie jest. <grym> <grym> Wiesz, to jest, to jest to, co o czym rozmawialiśmy kiedyś. Jeden oddział miesięcznie sobie kupuj. I wystarcza. No. I przez 2-3 fajnie... lata sobie złożysz taką armię, nie? Fajnie to wygląda, że te jednostki są pomalowane w taki sposób, że są przybrudzone. Widać, że tutaj Agrax Ser 3 bardzo poszedł w robotę, ale nie są przesadnie ubrudzone. Są takie, no okej, okay, są na polu walki, ale nie tarzali się w błocie, tak? A są po jakiś pigment delikatny. Mogły mhm. być i pigment. Ale widzę, że nie ma tych. Nie ma yy, sieć yy, tych Siege Terminatorów, nie ma tych forżowych, forżowych tylko ma skonwertowane modele. Mhm. Możliwe, że ich robił jeszcze zanim forcił. Tak, ruch. zanim weszli. No i oczywiście centerpiece tej armii, czyli e, Titan mm -hmm. Umbram Mortis typu River. Czy ten jest ruch? nawet mała, mała ta receptura, jak on maluje tych swoich Iron Warriorów. Mm -hmm. I co my tutaj mamy? E, base coatuje ich e, sprayem Mort van Brown, czyli brązowym. Potem tak, metalowy armor jest LED Belcherem. Na zasadzie overbrusha, czyli nie wchodzi w zagłębienie. Tak? Po yy, Agrax jako wash, dry brush Runfangiem. No, całkiem spokojnie. To, to wyciąga te jaśniejsze, te krawędzie metalowe tak? że są jaśniejsze. Złoty trim, Retributor Armor. Polecam tą farbę, naprawdę bardzo fajnie kryje. Retributor, bardzo fajny tym mhm. jest. Ja polecam wrzucić od razu do niej dwie kuleczki. Już super, w 5 sekund się miesza. Agrax czyjde jako wash, Steel jako drybrush, czyli facet jednym krokiem robi, że robi tego overbrusha, led belczerem robi złote trimy retributorem i na wszystko idzie Agrax i na wszystko idzie Runfang dry. Czyli taki szybki, ale no, fajne, szybkie malowanie. Szebrony, ja to... Land Sunset i Apadon Black. Ostatnio słyszałem bardzo fajną rzecz. Nie pamiętam w kontekście czego to było robione. Chyba kiedyś na jakimś podcaście słyszałem właśnie też o malowaniu figurek. Koleś mówi, że ma swoje skróty, swoje wiesz, cheats, nie? I ktoś nie powiedział, że e, artyści, no tak trochę, trochę na wyrost, mówi, że artyści nie mają cheats, oni mają tych mm -hmm. że To właśnie to, to nie jest cheat. Tak? No jeżeli robisz coś, wygląda zajebiście i nie wygląda na, wygląda na odważnie, to to nie jest cheat. Zresztą kogo oszukujesz? Nie wiem, policja? przyjeżdża. Żeby Dokładnie, nie? Się? Oszukujesz zegar, tylko i wyłącznie. No. Tak? Ale jeżeli osiągasz ten sam efekt, co... Ja na przykład sami nie rozumiałem w, w poradnikach e, malowania GW, że na przykład tak, masz model pomalowany na czarno, czarnym podkładem, zrób jak się nazywał ten brązowy, taki bardzo brązowy Rhinox Hyde? Teraz się nazywa Ciemnobrązowy. Ciemno Ciemnobrązowy. tak kiedyś to się nazywało jakoś inaczej. Nie pamiętam to tym momencie, z głowy Rhinox Hyde, bo twarz, później połóż znowu na całość jakiś tam kisle flesz, i później rób jakiś tam, czy jakiś tam jakiś flesz, i tak dalej. I tak zastanawiam się, ale po kiego grzyba ten brąz? Nie, bo próbowałem i nie ma żadnej różnicy, i tak mi. Przez ten pierwszy skórowy, który kładą i tak mi przebijał brąz. Nie czarny, tylko brąz. Ok, to może dlatego. Ale każą dwa, dwie warstwy jakiegoś twarzowego koloru położyć, więc co za różnica, czy kładę to na brązowy, czy na czarny. I to był taki, ok, jeżeli w tym momencie omijasz krok, no to cheatujesz na tutorial, ale czy na, na jakimś poradniku. Natomiast, jeżeli robisz tak jak tutaj widzisz, jakiś overbrush tego, highlight tego, wash, wash. Nie jest cheat, to jest technik. To, to jest twoja technika i tak sobie robisz i efekt jest zarobisty, więc Osiągnąłeś to, co chciałeś osiągnąć. Także tak, troszkę o modelach. Jest około 4 Warlordów, która jest Sigmarowa w tej edycji w tym roku, więc no. Fajnie, że malują, fajnie, że kleją. Modele z Golden Demona, tym, tym razem bardziej organiczne niż.. Fajne yy, yy. konwersje tam są. Kurczę. Fajne. I słuchajcie, Battleground Angels and Plague. Nowa makieta w Warhammer World bitwa o, znaczy śmierć planety Kendrel 4 e, i walczą tutaj Dark Angele z Death Guardem. I Dark Angele o, o skali tej e, makiety powiem tylko tyle, że tutaj są trzy Thunder Hawki na tej makiecie i one giną. <śmiech> <śmiech> tak naprawdę. Ogroma. Ze 300 nie razem zestawione są. Może tak być. Ale widzisz, znowu jak patrzysz na stronę 88 masz te pojemniki to są te sektor mechanikum. Tak, i zobaczcie, są od odwarcie pomalowane. Jak mnie to irytuje, <laughs> jest tu po prostu. Nie, Sary, yes, no jest trochę. No masz niebieski ten bazowy, masz złote, znaczy, przepraszam, srebrne te. To, to już ci powiem. To jest srebrne. czarny podkład, to jest ledbelcher w sprayu, to jest zarografo pojechany niebieski i jakieś maźnięcia łoszami, pigmentami, to wszystko. No i co, robi robotę. Ach, no tak, ale oczekuję czegoś więcej od nich. Ale to tak, ja, czekaj. I Tak lepiej wygląda niż ten ich stół do Cities of Death, nie wiem czy widzieliście, Wyszukajcie sobie na tak, Google tak. stół w Warhammer World do Cities of Death. Jest mega gęsto, zastawiony bardzo dużymi budynkami, ale wszystkie są pomalowane na taki jasno-kamienny kolor, że z daleka to wygląda jakby to był szary plastik, jakby to w ogóle nie było pomalowane, szczerze A mówiąc. A propos niepomalowanych pomalowanych ostatnio na grupie ktoś rzucił zdjęcia pomalowane, nie, nie chcę mówić już tutaj, tutaj nazwiska, bo raz nie pamiętam o dwa, nie chcę tutaj komuś wytykać. Ale koleś pomalował swoje modele, słuchajcie, i teraz, no słuchajcie tego patentu. Szare modele, które są szare, pomalował na, oczywiście czarny podkład zrobił, później pomalował je na szaro, a później zrobił dry brush metaliczną jakąś farbą, nie, na przykład led Belcherem. Ja ogólnie myślę, że to są modele, stare, już trochę spatynowane modele metalowe i pomalował jakieś znaczne elementy, a niech się chcieliśmy, już są dalej. Mm -hmm. I. Zdenerwało się, że ludzie go skrytykowali trochę, nie? Yy, no bo pomarował modele takie, żeby jakby chciał, żeby wyglądały jak niepomalowane. Po prostu wiesz, ok, bo rozumiem jako, jako jego jakiś zamysł artystyczny, że mógł mieć, no ale nie wyobrażam ale sobie. Po A, ale po co? Ale po co? Bo małeś? mógł. Bo mógł. Nie rozumiem, po co malujesz modele, które chcą, żeby wyglądały jakby były pomalo, pomalowane. Znaczy inaczej, No jak wrzucasz coś w internet, to się musisz liczyć z tym, że wiesz. Ja jak Kurzowi do, dokleiłem inną głowę, to też się na mnie wylała, wiesz, i wrzuciłem to na, na, na, tą, na grupę ten, to że... No to jak jest postać w Kanonie, no to jak wkładasz inną głowę, to już nie jest ta postać. Mówię, dobra, okej, okay, policja, słuchaj, proszę przyjechać na Facebooka. No, słuchaj, to jest mój model, <śmiech> okej, okay, rozumiem, wiesz, I get it, but wiesz, wali mnie to, Jeszcze tylko wracając do jednego z tych trzech Thunderhawków na tej makiecie jest mega kozarskie zdjęcie i mega kozarska konwersja. Tandre Hawka, który daje pełną salwę ze wszystkich rakiet podwieszonych pod skrzydłami. Jak, Co jest fajne... Jak to fajnie wygląda dynamicznie. No tak jakbyś uchwycił, wiesz, ujęcie z filmu. nie? Co jest fajne, tylko, że GW, GW ani Fordrof nie robi takich elementów. Nie, to sobie by musieli zrobić, okleić. Nie, która robi takie rzeczy. Znaczy nie, no może okleili jakąś gąbką czy watą... Pianą, to coś e, na drucie, robisz i pianą. drucie, tak. ten... ten ym taką trawkę, co się na drzewka robi. A, z terenów. No, no, no, no, no. i to sypiesz. Znaczy, nie wóta, no w sklepie modelarskim. bo też nie, nie produkuje ale na przykład Woodland Cynics, a oni często mówią, że już korzystają z takich, wiesz, do rzeczy. Tam. Ale wygląda po prostu mega jaka, jak, jak, No i rrd a, bo, no. No. Także tak, tak, bardzo ładna makieta, kolosalna. No, kiedyś, kiedyś panowie pojedziemy. Kiedyś, jak już ten odchowamy dzieci czy coś, to będzie można pojechać. Jak to, jak odchowamy? tam pojedziemy z dziećmi. Albo z dziećmi. River Titan, przekonwertowany, ma jedno, jedno oko, jak Plague Bearer. Oni z Oko Horusa? Nie, nie, nie. oni mają tak, że jest... No wygląda to bardzo... Znaczy, Oko Horusa to wyglądało było wiecznie patrzące strażnicze Oko Tery, które zostało po prostu... Skorumpowane. Skorumpowane. To był, to był imperialny symbol. Dobrze, Dalej mamy Heavy METAL MASTER CLASS, czyli mnóstwo figurek. Hashtag umiem w blendy. <laughs> NON METALIC METALS! Tylko widzisz, te blendy to większości rzeczy są no, albo robione na małych modelach ręcznie, gdzie już naprawdę skill, ale na jakichś posforkach tak, tak dalej. To jest craft to jest po prostu już... Też może być. Dalej mamy BLANCHISU i BLANCHISU skupia się na NURGLU w tym miesiącu. Różne takie brzydkie, zmutowane obrzygane modele. Tak, i tutaj właśnie to jest taka, do, taki dobry początek dla beginnera, jeśli chodzi o malowanie, nie? No zalejesz farbą, a okej, okay. może być. Ja w sumie to, nawet lepiej. Oczywiście zrobiony dobrze, wygląda dobrze i widać, kiedy zrobione jest dobrze, ale na przykładzie tego jak malowałem swoich tam, tych 8 czy 9 dziewięciu e, metalowych, co gdzieś na, nawet na, na blogu jest wrzucone, e, To był po prostu jak jasny kolor, wash, wash, wash, pigment wash i do widzenia i w modela to malowany. Bardzo fajna rzecz, natomiast dalej jak już lecimy, są zasady do necromundy, do, do gangu orlogu, do dżinstillerów, jak zrobić dżinstillerów w, w necromundzie. Zwłaszcza jak masz już modele, to możesz sobie nie z Zwłaszcza jak masz już modele, możesz kupić tam sobie tą paczkę, jest taka, jest, jest taka paczka modeli, są upgrade'ów. Mamy wszystkie broni, mamy wszystkie, wszystkie poziomy, że powiem, modele jakie możemy wrzucić statystyki broni, statystyki broni, wszystkie dodatkowe tam zasady jakieś, które są bardzo fajnie, mam nadzieję, że tak więcej rzeczy będą robić z jednej strony trochę szkoda, że nie ma od JinStyle więcej, na przykład, że nie wydadzą do jakiejś osobnej książki, ale kto wie, może się pojawią w Gang 3 na przykład, nie wiem, Gang 4, teraz wychodzi Gang War no, bo ja za chwilę będzie nowa edycja Neckromundu nie, nie, nie, oni też będą to robić na zasadzie Gangwarów, wiesz, podejrzewam no tak, może to tak być, bo wyszedł już teraz jedynka, dwójka nadchodzi gdzie będą właśnie... Yy... W dwójce, przepraszam, już wyszła dwójka, gdzie są orloki i. Z, na początku mi się że nie kupię dwójki, bo będą orloki tylko. Ale tam nie tylko, że są orloki, to są jeszcze. Um, są jeszcze. Wansar chyba, nie? Nie, nie Wansarów nie ma. Wansarze będą w trójce, ale wyjdą. Y, są zasady do tych wszystkich ludzi, których możesz wynajmować i, nie pamiętam, hired or. High no, on on stary. Stary. Tak, tak, tak. Ale jedna rzecz, którą zauważyłem. Słuchajcie, w podstawce dostajecie karty do y, Eszerek i do goliadu nie? Teraz <coughs> możecie te karty wszystkie kupić osobno, jako małe, małe, małe paczki na po 60 zł. I są karty w postaci do orloków. No więc, jeżeli masz na przykład swoje stare modele, lub masz swoje jakiekolwiek modele i chcesz z nimi zagrać, kupujesz sobie karty, masz tam, nazwy na, kolesi, ganger, wiesz, tam szuter i tak dalej, które są aberanci i tak dalej, i masz i statystyki i tak dalej, żebyś nie musiał wachować w kodeksie, tylko masz kartkę. I są karty do zagrania jako tam tak, no powiedzmy tak jak w Shadeswagie jakieś ploje, jakieś zagrywki, jakieś misje i tak dalej, które są tylko w tej paczuszce. Mhm. Co, Czyli jak, też trzeba sobie kupić. Jakbyś mhm. chciał, na przykład nie chcę grać orlokami, ale chcę mieć dostęp do wszystkich kart, które mam możliwość zagrać jako gang eszerek lub goliatów to muszę dobra, jest to mały wydatek, bo to jest tylko tam 60 czy 50 złotych, tak? Ale nadal, jeśli ktoś nie chce kupić pudełka, to musi wszystkie te paczuszki kupić, żeby mieć te karty. Trochę takie... No ale ale zbierz do... je wszystkie. Tak, zbierz mamy instrukcję malowania pani Morati oraz instrukcję malowania Tau Sept, czyli tego najbardziej generikowego. najbardziej uchylnego. E... No, a mi się podoba. Ale jest dalej Pumarężowy. też. Fajny kontrast jest, jest Worla z jeżeli ustawisz na następnej stronie jest Worla. Jest też Worla, czyli Wiorla. E... Biało-czerwone, patriotycznie. Bardzo fajny, to jest jeden z kolorów, który mi się najbardziej podoba. I jest akładacek Kodeksu. Jest na okładce Godeksu, bo przekolorowali. <grych> I na wszystkich pudełkach tak naprawdę. Tak, e, tak teraz już zaczęli, tak, tak. Tak. zaczęli starać to wszędzie. No. Bardzo fajnie. No, no bardzo fajnie Painting też and Mon... Collecting tak. Hero Challenge. Mamy różnych bohaterów. Mamy Demon Prince'a, mamy Gullimana, Komisarza. Waladora. Tak, to przepraszam. Nie, nie, to jest, nie jest. To jest Shield Captain. Shield Captain. Nie, General to jest ale Bo to jest tak, konwersja, to nie jest jego ten oficjalny, no, ten oficjalny model to jest, wiesz, jakbyś go wrzucił do pudełka z bicami. to jest ten taki... Tak, e, kleję i wrzucił w bitsy, tak, się robi piasek... A potem sobie... przyniósł komuś decyzyjnemu i powiedział, "Eh, doklej jeszcze trochę. Tak. Ale widzę, że w pierwszy raz chyba nie mamy nikogo z Polski w modelach. Tak, sprawdzałem i rzeczywiście, no, zabiłem system, im modele już nie biorą Polaków. <śmiech> Tam, Michał Szymański zabił Polaków jest. Ale mamy fajnego Intercesora Whitescar'ów pomalowanego, eee, co jeszcze mamy? Gdzie jest? Wcześniej. Orki z Bowla, Gullimana, Pumiem w Blendy. No Gooliman jest fajny zrobiony. Ale Damien Tomasino się pojawia tutaj w, na... W, dosyć regularnie na, chyba. Na, na, na jest koleś, który chyba wie co no, robi. Model miesiąca to jest Demon Tinch'a, Lord of Change. I to jest ten stary chyba jakiś, nie? Być może. Nie, nie, to jest ten z A? pudełka. Ten co możesz Złożyć zrobić albo Fight Fight Weavera, Weavera, albo no. takiego zwykłego, tylko on też ma różne no, jest ten slumbo bardzo fajnie, tak metalicznie brudno pomalowany. Mhm. Lepiej chyba niż te wszystkie kolory. Te wszystkie oldschoolowe modele, jak się fajnie pomaluje tego oldhamera, to one naprawdę git wyglądają według no. mnie. Niektóre skaby owszem trącą trochę myszką, ale jak są dobrze zrobione, to, to się bronią. Zresztą ja wszystkie te modele, które tutaj widzimy, są niejakiego Johna Margioty. Mamy też Stillerów, mamy Helbruta, Orki, Sigmara. No ładnie bo to idzie. No, no, na stronie 140 ktoś ciągnął z, z, z, z moich tał, trochę system malowania. Szare, na pomarańczowo. Szare z pomarańczowym? Z, tak, ze spod kolorem. Ale właśnie. Wyjesz no, żółty, nie? Nie masz pomarańczowo. Yy, taki jest po yy, Overland yy. Sunset. taki. Ciemny taki. Ciemny żółty. Ciemny żółty. Yy, ostatnio. Chodziłem po głowie myśl, żeby sprzedać Tao, no, zanim się kodeks pojawił, tak powiem, chłop, wam już mówiłem, ale y, kupiłem sobie półki, żeby wystawić modele i, i, i postawiłem ich wszystkich i stwierdziłem, że nie, osób zajebiście. To jest chyba twoja najbardziej taka y, skończona armia, nie? Jakby tak, nie patrzę? Tak, do, do tau nie mam pomalowanego tylko reptaida i jednego ym, tego w tam Farsita' czekam na świecie z mnie. A ty no, do dział Fire Warrior, co ode mnie dostawię z pudełka Kill Team starego, masz pomalowany? Dostałem do ciebie jakiś oddział? Widzisz, nawet 10 Power i dwie albo 3 drątki, nie pamiętam ile tam było w tym Sprzedał za heroinę Pewnie tak <grym> no, ale jeszcze nie, do a co... nie, jest jakiś oddział, bo na... Jest. Ja. Na... Co więc mówił Oldhammer, że mamy model kapitana, który zresztą kiedyś malowałem i to było jedyne moje zlecenie, jedyny komiczny jaki zrobiłem a. metalowy kapitan Space Marinów w Terminatorce i tutaj mamy pomalowanego przez Bena Jeffersona Wow! Po prostu, kurczę, nieźle. Tak? No, banner fajnie zebrany, nie? nie? Banner też jest spoko free w tym To jest wiary, topór, ale... którego boi się szata. Tak, tak. Sam model też jest mega. Bladejże, nie? Dobrze widzę? Chyba tak. No, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje też, no. Czerwony mary Czerwony Marii. Dobra, yy, kończymy Dwarfa. Natomiast chciałbym jeszcze wspomnieć o kilku nowościach, które wyszły bądź wyjdą. Yy, Forge wypuścił Upgrade Pack do Eschereg Trochę nowych główek, trochę nowych broni, więc jak chcemy upgrade'ować jeszcze bardziej nasz gang to możemy Wyszła zapowiedź też takich bohaterów, których będzie można z Forge'a kupić do Necromundy będzie jakaś taka matriarcha do Eschereg będzie taki Big Boss do Goliatów z takim jakby... to się Cyber Mastiff chyba nazywa taki, taki cyberpies mają wyjść też, do każdego gangu mają wyjść zwierzaczki. szerki mają mieć takiego jakby, nie takie, ni to jeżozwierz, nie to kot. To się coś tam cat nazywa. Natomiast goliaci mają mieć e, takiego stwora, który wygląda trochę jak zmutowany krokodyl na takich dłuższych nóżkach. No i każdy z gangów będzie miał tam jakiegoś zwierzaczka takiego dziwnego. No i e, wyszła zapowiedź już z gotowymi modelami gangu Vansar. To jest ten taki najbardziej technologicznie zaawansowany gang, bo Podobno mają działające STC gdzieś tam na swoim terenie i sprzedają po prostu produkowaną przez siebie broń do różnych gangów i, i, i różnych tam innych y, sił, które działają w, w tym Hive City. Natomiast to STC działa jakiś wadliwy sposób, albo oni je obsługują w zły sposób i wytwarza radiację, więc oni mają takie kostiumy, które ich troszeczkę przy życiu też utrzymują, bo są napromieniowani, wszyscy mają short lifespan. Natomiast ja, patrząc na stare modele, to spodziewałem się, że będą wyglądali troszeczkę bardziej jak tacy kolesie. Wiecie, jak w filmach o gangach zawsze macie gości, wiesz, jedni mają tam gloka i, i strzelbę myśliwską, a drudzy jakoś udało im się przechwycić na przykład transport kałasznikowów i są lepiej uzbrojni. I myślałem, że Van Sarte będzie taki gang bardziej na zasadzie... Yy, mamy wtyki i wiesz, jak zginie ileś tam set z iluś milionów sprzętu wysyłanego gdzieś tam na front to się nikt nie połapie i myślałem, że to będzie na takiej zasadzie natomiast oni w ogóle wyglądają jakby byli wyjęci z Infinity dla mnie, bardzo tak eldarsko dark eldarsko wyglądają trochę zwłaszcza te ich maski wyglądają jak złyczek do dark eldarów kwestia manowania dużej stopniu wydaje mi się być może tak Natomiast mi się ogólnie rzecz biorąc podobają i biorąc pod uwagę to, że Necromundę traktuje jak troszeczkę coś z boku Warhammera zupełnie, okay. że nie jest to jakby w głównym tym, to mi aż tak bardzo nie przeszkadza. Yy, I to jest jeden z tych gangów, gdzie mówiłem, że jestem zainteresowany i te modele wyglądają spoko. I myślę, że jak kiedyś będę miał stówkę wolną jakąś, to i, i Zygi się weźmie i pomaluję te swoje gangi. To może chociaż w tą planszówkową wersję tej nekromundy kiedyś może zagramy. Aż tak tak, planszówkową my musimy zagrać, bo <grafię> muszę wykorzystać w to, że zainwestowałem nie trochę pieniędzy. E, teraz już maluję, do ostatnio sobie nawet te dodatkowe plansze, żeby, żeby. A, ten sektor coś tam. Tak, bo tam są fajne takie z zasadami są niektóre te plansze. Tam jest tak, że masz dziewięć arkuszy i 9 z nich ma swoją zasadę. już tam mm. np. Że gdzieś wpadasz albo jest jakiś przepaść, jakiś Wojt jakiś tam w... cuda niewidia, nie widzę. Mm -hmm. Natomiast jeszcze szukam, jakby ktoś, jakby ktoś ze słuchających kupił kiedyś sobie necromonę tylko dla modeli i za, dla zasad, a nie chciał w ogóle tych plansz, to ja z chęcią odkupię jeden zestaw z podstawki, ponieważ to jest bardzo fajny układ, żeby zrobić sobie po prostu pod e, graność 40 jakoś jeden w placek. Więc jakby ktoś chciał sprzedać, to proszę mi dać znać. I dodatkowo jeszcze Forgeworld zapowiedział e, model, który jest takim e, reimaginingiem. Starego, starego modelu, jeszcze z rok Trader'a. wzięli land speeder. Wzięli land Speedera, który wygląda jak najmniej BHP przyjazny pojazd FL. Nogi <głos》>. na dole, wszystko dostali. Tak, działo nad głową i to podejrzewam, no, że... że jakby któryś z nich się wychylił, to by mu ta belta po prostu odstrzeliła łeb. Mnie najbardziej rozwala to... Znaczy, w starym modelu to nie było aż tak oczywiste, a w nowym modelu, w tej próbie urealistycznienia tego, zrobili bardziej realistyczne silniki. Wygląda to tak, że siedzisz w fotelu i 20 cm od Twojego fotela jest wlot powietrza do silników. Znaczy to jest tak, stary. Ten model to został. Zostawcie roz... Ci granat od pasa ten, ten stary model został skonstruowany w taki sposób. Ktoś wziął ławeczkę z wyciągu narciarskiego i przypiął ją do silnika od miga. A na silniku przypiął działo. Tak, a na silniku przypiął działo przeciwczołgowe. żeby nie było, że ten wyciąg w Turcji co ostatnio. Ludzi w, w Gruzji. W Gruzji. To co tak. ludźmi zaczną rzucać polew na lewo i prawo. Ale wiesz... Pod... znaczy. Yy... Szacun, bo do, w, Herezji, w Herezji nie było, land, nie było modelu do Landspeederów, więc jak się chciało wystawić Landspeedery te takie standardowe, to ludzie brali czterdziestkowe i po prostu wklejali tych kierowców i yy, działowych. Klejali wersjach tam Mark 4, Mark 5, no tych no, no, no. Armorów. Ale nie armorów. Ale wyszedł potem ten spider taki. On jest inny, on jest inny. No to ma inne zasady zupełnie. Tak, to jest Javelin i on ma no, no, no, no. gravitational backwash, że go masz minus jeden do hita, jak go atakujesz w combacie i, i ma lepszy Armor dookoła. Tam no. o jeden punkt, nie, nie, nie, nie dziesiątki naokoło, tylko chyba, nie wiem, 11 ma z czy coś takiego. No, no. I ma troszeczkę inne opcje broni, bo możesz mu wziąć laskanony na bokach. Albo możesz mu wziąć wyrzutnie rakiet na bokach, więc ma troszeczkę inny loadout niż ten, ten Land Spider, taki standardowy. Więc to jest próba. Te, teraz masz jakby legitny model do, do, do, do herezji Horusa, żeby wziąć sobie Land Spidera tak, jakbyś chciał. Mm. Okej. Okay. No dobra, chyba tyle, jeśli chodzi o newsy. Za chwilę spotykamy się w temacie tego odcinka, czyli kolejne trzy legiony no. lojalistyczne Space Marines. Na tematem odcinka będą trzy lojalistyczne legiony. Kolejne, które będziemy omawiać zgodnie z tym, co już w poprzednich odcinkach słyszeliście. Mieliśmy pierwsze trzy lojalistyczne i pierwsze trzy zdradzieckie. Zaczynamy od legionu numer 7. To są. Z Zdradzieckie. Z Legion numer 7 to są Imperial Fist, czyli imperialne pięści. Emblemat to oczywiście zaciśnięta pięść. Czarna pięść, na żółtym tle. Na białym tle. W białym kółku. Jeżeli lubicie logo tego typu, polecam wyszukać sobie na grafice Google Federacja Arm Wrestlingu Polska, w skrócie FAP. Bardzo niefordulne. Zaciśnięte pięść. No, bo to się przewija, bo przecież Iron Hands, do których dojdziemy, też mają zaciśniętą pięść. Nie. Crimson Fist. a Rozłożoną mają otwartą. Tak, są tak, tak, tak. Okej. Okay. Ząbrzony, kolor, kolor zbroi, zarówno w herezji, jak i po herezji, bo lojalistyczne legiony raczej nie zmieniały, chyba że liczymy Dark Angeli. Eee, e, żółty i moim tak. osobistym odczuciu to jest najgorszy kolor do malowania, gorszy niż biały. Ale są oczywiście sposoby, żeby to oszukać. Jak wcześniej mówiliśmy zrób, zrobić skrót sobie, bo jest dostępny spray, spray Overland Sunset. Mamy Można kolegę, już... który y, maluje Imperial Fistów i on ich po prostu sprojuje na biało i ich glajzuje żółtym glajzem. Głoszem yy, Cassandra Yellow, To tak, jest yy, żółty wash. Yy, Przepraszam. No właśnie. właśnie a to by było... syta. Ja mogę sobie przypomnieć. Pozdrawiamy, by the way. Tak jest. Fix Factory. Yy, tak. Zostali założeni oczywiście w pierwszym założeniu, pierwszym foundingu. Imperial, Fisch, yy, Imperial mają mnóstwo sukcesorów. Ale mają dwóch takich najważniejszych. Dwóch najważniejszych, najbardziej znanych to są karmazynowe pięści, Crimson Fists. Eee, to Jak po... to dziwne, po Polsku że... mm. To piracko, nie? Karmazynowe pięści. Karmazy nie musi się z piratem. Myślę, no, że to ja, kojarzy. kojarzy, bo karmazynowy pirat. Dokładnie. Ten film, tak. Eee, tak, karmazynowe pięści, które założył kapitan Alexis Pollux, eee, który stracił... Chyba w ogóle, czyli czy miał bąstę okaleczoną, yy, uważoną rękę? Yy, zniszczoną miał rękę i miał w takim żelu jakby, miał taki cast yy, regeneracyjny, ale ta ręka była pozbawiona jakby skóry, czy coś w tym stylu i, I jakby była cały czas, no, z, z, z, z, po prostu goła tkanka mięśniowa. I zakładał na nią oczywiście Powerfista. Tak, bo jest, dojdziemy do niego, jak będę troszeczkę mówił o wersji Imperial Fistów trzydziestkowej, bo jest postacią grywalną. I ma swój model. Tak. Drugi najbardziej znany sukcesor Imperial to są czarni Templariusze, Black Templars, tak. który założył Sigismund. Pierwszy kapitan Imperial Fistów. Mhm. No, no i też ma model. ma model. i oni mają dzika na punkcie krucjaty. To znaczy nie ma, że tam nie wiem pilnujemy jakiejś planety, czy chronimy jakieś o, o, planety. Deuswult, Deuswult, Deuswult. I Idziemy i bijemy. Chaos, ksenosów, wszystko co się nawinia. Mniej znane, oczywiście też są Celestial Lions, polecam Wam z książek Arona Demskiego, Bodena To są w takich złoto-niebieskich barwach o temacie lwim. Emblemat to są lwy. Bardzo fajne postaci rozwinięte przez Bodena w tym sensie, że mają taką kulturę afrykańsko-plemienną. Bardziej niż salamandry Tak naprawdę zbierają się wokół ogniska, wszyscy są czarnoskórzy, opowiadają sobie tam historię, jak tam ten zabił takiego potwora, a ten takiego heretyka itd. itd. Legion na skraju wymarcia, ponieważ bardzo ciężki wpierdol otrzymali, ale ponoć dzięki są odżyli i będą istnieć dalej. No, Oczywiście, jeżeli chcecie, primarii, jeżeli chcecie więcej o sukcesorach, polecamy jak zawsze leksykanum i Wikipedię czterdziestkową. Mamy też Białych Templariuszy, jeżeli ciekawi, bylibyście ciekawi, Młoty Dorna, Synowie Dorna i tak dalej, i tak dalej. Rogaldorn był Primarchą VII Legionu. Rogaldorn, który niedawno otrzymał swój model, o którym mówiliśmy tak, w Bardzo, bardzo znaczy dobrze. On wygląda dokładnie tak, jak sobie wyobrażałem praktycznie z książek, zapisów. Mm -hmm. z, znaczy z artów. wygląda tak. To, to jest jeden z tych Primarchów, gdzie, gdzie jak widzicie arty, to zostały przeniesione praktycznie jeden do jednego. No wygląda bardzo jak ten aktor, uciekło mi teraz imię i nazwisko, który grał Yy, tego złego pułkownika w Awatarze. Jak się ten aktor nazywa? Tak, wiem, o którym mówisz. Też nie pamiętam jego nazwiska. Ale wygooglujecie sobie na filmwebie. Pasuje, Uf, twarz tak. wygląda tak samo, tak jak zrobili tego. Konrada Kerza zrobili jak Willem'a z ze Speed 2. Jak hmm. Willem'a Dv miał długie włosy. No tak, to jest no, kwadratowa szczęka, siwe włosy, krótko mm -hmm. tak. W, w starszych tych, nie wiem dlaczego skąd to się wzięło, ale go z wąsem przedstawiali. Jest czasami z wąsem, tak. I widziałem fajną konwersję, ktoś po prostu wziął model i tak. mu z wąs taki pruski. I wygląda fajnie. Co, no dobrze, no. całkiem fajnie. Pruskan był taki, dobrze? Jak, jak to się kuba, takiego Hulk Hogan'a, po prostu tak? To się tak? Tak, znaczy no, tak. taki, który ci idzie jeszcze w górę, do uszu. No Lemie, tak? no i taki A, mu, tak. mu zrobił. Zrasta mu się z bokobrodami. Wygłoną, Czyli wygłoną, to jest tak, jakbyście mieli pełną brodę z podbródkiem wygolonym. Tak. I na James Catfield z Metaliki się tak nosił w końcówce lat 80. Dobrze. Obecnym Chapter Master'em jest Hagen, ponieważ Wladimir pił według nowego flafu zmarł na planecie Draszyn. Jeśli chodzi o planetę, z jeszcze wcześniej, wróżam, że ci wetnę się, jeszcze wcześniej chyba Lysander był? Kapitan Lysander jest cały czas kapitanem pierwszej kompanii. Tak, ale on przez chwilę nie był Chapter przez chwilę, ale Tego go zdegradowali. zdegradowali możliwe, możliwe, że coś takiego Wiem, że za coś go zdegradowali, tylko nie pamiętam, znaczy, czy był. W ogóle był na wygnaniu chyba wokół terroru, e, czy gdzieś na jakiejś planecie sobie w każdym razie wybił się sam, bo przebił mm -hmm. się i jest zabijaką, nie do zabicia. Tak? No, <laughs> jest, z, jest znaczy jest bardzo jako w ogóle model na stole. Nie? Troszkę jak e, jeżeli widzieliście taki film Snatch, e, po naszemu przekręt to było, mm -hmm. Richego, no to tam była postać Boris the Blade, Boris Brzytwa. Mm -hmm. I był opis fajnie przetłumaczony, że Twardy jak młot, zakręcony jak sierp, skurwielnie do zajebania I faktycznie Vinnie Jones potrzebował całego magazynka, żeby go skasować w tym Także tak. Pierwotnie rekrutowali głównie Sterry i planety Inuit, tak. imperialfiści. Zimowa nas... planeta troszeczkę jak Fenris, tylko chyba mniej wikingowska. Mniej wikingowska. I też z tego co pamiętam, chyba imperialfiści z necromundy rekrutowali. Właśnie z Andre tych takich największych no. zabijaków brali. Natomiast obecnie jest to chapter oparty na swoim Fortress Monastery Falangs, czyli Falanga. To jest wielkie miasto, stacja kosmiczna, statek kosmiczny może wchodzić w Work, może latać. Stacjonuje nad Terrą, bo mają taką w sumie permanentną rolę wyznaczoną przez Imperatora the jako strażnicy, the... tak, strażnicy Terry. To byli tacy praetoriami, tak? Gwardia, Gwardia Przyboczna Imperialnego Pałacu i Imperatora. Jak jesteśmy przy Defalach, chcę jeszcze nadmienię, że Imperialfiści, przynajmniej w, w czasie Herezji, mieli najpotężniejszą flotę ze wszystkich Legionów. Byli... E, najwięcej najsilniejszych statków mieli. Może nie takich szybkich, jak na przykład łajstkarzy, może nie tak opancerzonych, jak Iron Warriorsi, ale mieli po prostu ich całą, całą masę. No i de Falans, który gdzieś tam zbudował, czy odnalazł Rogaldorn jeszcze przed, przed przyjściem Imperatora, który był najpotężniejszym, chyba do tej pory jest najpotężniejszym statkiem we flocie Imperium w ogóle. To jest okręt, który kładł całe systemy w pojedynkę. Właśnie, bo to, to warto pamiętać, że Rogaldorn też, oprócz tego, że był świetnym dowódcą wojskowym, był też dobrym administratorem, może nie na taką skalę jak Gilman, ale, też Ale bardzo nie... podobna postać, jeżeli chodzi o jak, jakby trajty do Gilimana. Tak, tak. No w momencie, kiedy Imperator go odnalazł, tak, w trakcie Wielkiej Krucjaty, to Dorny już miał ten swój Inuit ułożony. Tam Cały on... system. Tak, tak. Z sobą miał. Jest, no, przyjechał na gówno. Znaczy no, tak. większość Primarków podporządkowywała planety, na których mieszkały, natomiast Gilliman i Dorn akurat byli na tyle przedsiębiorczy, że udało im się cały system ogarnąć. No, I właśnie, że to, zwłaszcza w przypadku lojalistycznych Primarków, to nie była tyrania, tylko oni faktycznie byli lubiani przez obywateli swoich. Mhm. Tak? Byli dobrymi zarządcami. A czy w ogóle we wszystkich Primarkach mamy taki troszeczkę nature versus nurture? wychowanie kontra, kontra jakby naturalne predyspozycje, czy, czy on jest zły, bo go tak go świat ukształtował, czy jest zły, bo był taki od bo początku. operator się pomylił w formule tam genetyczne, tak? No, dokładnie. To jest ciekawy motyw na inny odcinek, do którego też dojdziemy. Mhm. Także tak, Legion VII był też bardzo licznym Legionem w czasach przedheryzyjnych. Potrafił, oprócz tego, że broni litery wysyłali też siły ekspedycyjne. Między innymi siły pod dowództwem Aleksisa Polluksa trafiły na Makrag, trafiły do Ultramaru. Y inne, inne floty też były wysyłane. Sig Sigismund też chyba coś wysłał. Y a on, on podpadł troszeczkę imperatorowi, bo on się zaczął. No bo nie, y Dornowi podpadł, bo zaczął gadać z y Yuri Juripati Keller, dobrze wymawiam? Tompati y y y Keller jak ile to była pierwsza, tak, święta, święta. I o, kultu ona, o, jej się udało trafić do niego z tym credo z tym, yy, imperialnym, które notabene, że było śmiesznie, napisał Lorgar. Mhm. <laughs> I on zaczął jej wierzyć i zaczął z Dornem na ten temat rozmawiać. Dorn się bardzo wił na niego, no, że. On słuchał imperatora i że wierzył w to, że Imperium powinno być świeckie. Tak. tak. I wysłał go na taki, znaczy powiedział, że go nie odrze, z, bo jest, Sigismund jest za bardzo lubiany, że nie odrze go z, z tytułu pierwszego kapitana, ale że ma jechać na taką karną krucjatę i on po prostu, jak się spodziewali, że już Horus idzie na terę, to Sigismund z detachmentem swoim takich najbardziej hot-headed guys patrolował okolice tam Plutona, tam, a na Outer Rim, na zewnętrznym jakby obszarze tego Układu Słonecznego patrolował, miał być taką pierwszą jakby linią obrony. Mhm. Tak, W momencie, kiedy działy się wydarzenia na Istwanie III, to większość Imperialistów wracała na terę, bo już byli zawezwani wtedy. Przez tak, ale została, została wysłana przez właśnie ta, jednym z dowódców tam, nie był dowódcą-dowódcą, nie był dopiero potem jak dowódca-dowódca umarł, to Alexis Paulus został dowódcą-dowódcą. Mm -hmm. Została wysłana e, The Retribution Fleet i mieli pojechać na Istvan na i tam dojechać tych dojechać zdrajców i tam było chyba ponad połowę wysłali tej potężnej swojej floty i wpadli w zasadzkę przygotowaną przez Iron Warriorów i mieliśmy wielką The Battle of Fall, gdzie Iron Warriorsi właśnie się bili z Imperial Fistami i Perturabo był bardzo bardzo smutny, bo myślał, że Dorn wyśle właśnie kapitana Sykismunda i Perturabo będzie miał okazję zabić jego ulubionego syna. No niestety tak się nie stało, więc Perturabo był bardzo smutny i musiał iść, wiesz, popatrzeć gdzieś w dal. Z, z, z melancholijnie. Właśnie tutaj napomknąłem się o tym, że mamy wielką rywalizację od samego początku, nawet jeszcze jak trwała Krucjata, to już była rywalizacja między Perturabo i Dornem, między Imperialfisami i Iron Warriorami, bo specjalizacje tych legionów były dosyć zbliżone, oblężenia. Tak tak? I, I to zarówno łamanie oblężeń, tak, jak i bycie obleganym. Tak. budowanie fortec i tak dalej. I Perturabo był smutny, bo wychodził z założenia, że o, wszystkie te fajne przydziały te imperialfiści dostają, a my dostajemy te najgorsze. Tak, no bo dostali nie, w końcu pod obronę, więc no naj tak. największy, najwyższy honor i... Najlepszy kontrakcik. I... Hałturka. <laughs> Tak. Natomiast no Perturabo jeszcze bolało to, że on musiał rozdrabniać cały czas swój Legion, tu zostawiać jakiś detachment, tu zostawiać garnizon, tam garnizon, tam garnizon i, i tak się wkurzało ich to wszystko, mm -hmm. że wszyscy łapią chwałę, a oni siedzą na jakichś zadupiach i pilnują jakieś planety, na którym są trzy miasta i kozy, tak? No, no i to jest właśnie poziom takiej rywalizacji na nawiści. nienawiści taki sam jak na przykład między Ultramarinsami i i worldbreakerami tak wiem, jest czy. bardzo się zresztą w tej, na końcu siódmej na końcu siódmej edycji zrobili takie flapowe zasady że mieli yy... niektóre legiony miały hatred na inne legiony to znaczy że to właśnie worldbreakerzy mieli i. na Ultramarinesów hatred a iron Warriorzy iron warriors mieli na imperial Fistów tak, hatred. tak. Dobrze, możemy chyba przejść do jedno z tych specyficznych dla Legionów. Tak, ja, ja, ja szyb, szybciutko mówię tylko zasady, jaką mają w ogóle w Herezji Imperialfiści To jest e, Disciplined Fire, czyli dostają plus jeden w balistych jak walą z bolterów, jakichkolwiek bolterów. Wszystkie bronie bolt. Tak, wszystkie bronie bolt. Blood and Honor muszą challenge, y, muszą akceptować i rzucać wyzwania. I nie mogą, y, nie mogą specjalnie zawalić liderki. Czyli jak mamy test morale, bo czasami bardziej optymalnie jest nie zdać testu morale i się wycofać na przykład z, z zasięgu jakiejś broni, uciec, zaryzykować ten oddział, niż wiedzieć, że dostaniesz plackiem za P2 i po prostu ci ten oddział wyparuje. Nie mogą tego zrobić i nie można ich spinować jak są w, w jakichś fortyfikacjach. Mhm. I mają tą samą zasadę, którą mają Iron Warriorsi, the bitter end, czyli twój przeciwnik może ci powiedzieć gramy wszystkie rundy. Nie rzucacie mm -hmm. na te dodatkowe, tylko mówi ci, gramy dalej. Mm -hmm. Ale to przeciwnie decyduje. Tak, tak. to, to 30, jak, ja bym, tak? jak ja bym miał, a, wiesz, tak? Iron Fistów mm -hmm. albo Imperial, uh, Imperial Fistów, albo Iron Warriorsów i na przykład, wiesz, został jeden model, ale na punkty bym cię pojechał, mm -hmm. tak? Yy, no to ty możesz powiedzieć, ok, gramy jeszcze dwie rundy. <laughs> I tyle, tak? Więc do, do tego, do smutnego końca. I... Yy, Legion Specific Units. Yy, Szwagier chce zacząć, czy o Tak, zacznijmy od Templar Brethren, czyli bracia templariusza, taki prekursor yy, tego sukcesora, Black Templars. Tak jest. Bardzo przyjemne modele z Forge'a. Super są. Mają takie średniowieczne tarcze, szpiczasto zakończone, trójkątne, tak. Mają Kombat w miecze, się Miecze, tak. To co mają Asolci, chyba możesz kupić. Tak, pasowo. Asol to można, to jest, ona daje 5 plus symulacji mm -hmm. tak. 5 plus albo 6 plus, ale, ale tylko, tylko w kombacie plus. chyba. Tylko w close kombacie, tak. No ładne modele, mają te, te hełmy takie... I plus, że mają dużo tych... Zresztą wszystkie te bardziej elitarne jednostki u Imperial Fistów mają yy, dużo czarnego. Jest mniej żółtego, więcej czarnego, co też nawiązuje do, do Black Templarów, którymi mm -hmm. się później staną. Pa, wszyscy mają power swords te małe tarcze, można tam powymieniać im troszeczkę ekwipunku, jak to zawsze przy takich elitarnych tych. Większy, balist, większy weapon skill przepraszam, i więcej ataków niż taki zwykły ziomek. I wszyscy mają Artificer Armor, czyli mają na 2 plus seiba mm -hmm. A co tam widzów powiesz o Falangs Warden Squad? Yy, Oni są Breacherami, takimi, bo tak naprawdę każda Legion Specific Unit to, są, to jest jakaś jednostka taka generikowa, tylko podkręcona bardziej pod dany Legion. Yy, breacherzy to są tacy jakby odwrócenie Assault Marinesów. To znaczy, że nie mają plecaków, tylko mają tarczę i ta tarcza się liczy jako Defensive Grenades, czyli jak szarżujesz Breacherów z tarczami to nie dostajesz plus 1 ataku za szarże Jest Ci to odbierane. I to są tacy goście, tylko oczywiście mają, mają, yy, mają tarcze takie bardziej yy, wyglądające średniowieczno. Eee, są drodzy, ale mają taką zasadę The Shield Wall. I to jest na tyle fajna zasada, że jakich jest minimum 5 I w kontakcie z podstawkami chyba, tak? To, to oni plus dołączeni bohaterowie dostają plus 1 weapon skill I jeżeli używasz takiego right of war, który się nazywa y, kamienna rękawica The stone gauntlet To modele z tarczami chyba minimum muszą być trzy W kontakcie z podstawkami dostają plus 1 do toughnessa jeszcze Czyli hmm. naprawdę dużo, dużo buffów tutaj wchodzi Trudno tu ich zdjąć tak, są twardzi, ale są drodzy, cholernie drodzy, kosztują prawie tyle co... Nie, kosztują więcej chyba niż oddział Terminatorów. Ale to cały czas mówią tylko i wyłącznie o 30, nie o 40. Nie, w 40 masz tylko tę zasadę specjalną, że e, plus jeden dostają w Atakując do coverze... Budynki. A tak, dostają jakieś buffy do atakowania budynków i, i chyba zdejmują cover, czy coś takiego. Tak, że mogą ignorować covera. No i też mają stratagemy, to jest takie coś co przeszło z 7 edycji do 8 edycji, bolter drill, tam to mm -hmm. było jako chapter tactic, że wszystkie bolt weapons też miały właśnie chyba przerzucę, natomiast teraz to jest jako stratagem, że możesz na dany unit chyba rzucić i wtedy mm -hmm. mają właśnie, jeżeli mają bolt weapons, to mogą przerzucić tu hit chyba, czy coś ciekawego. No i dalej przechodzimy i też mają fajne modele. Ogólnie rzecz biorąc, te Legion Specific Units do Imperial Fistów mi się bardzo, bardzo podobają i nawet bym sobie kupił na półeczkę, tak żeby je mieć po pięciu, gdyby nie to, że są żółci. Mm. <laughs> znaczy tu jest akurat ten, można tego cheata zrobić, że więcej czarnego na im pociągnąć na tych zbrach niż żółtego, tak? Albo któryś z tych shortcutów zastosować, o których mówiliśmy. Eee... No i przechodzimy chyba do, do, tych, do bohaterów. Znaczy, tak, tak. Postacie herezyjne z Imperial Fistów. O Aleksisie Poluk się już mówiliśmy. Ma model z Forgea z serii Character Series. Bardzo fajny. E, tak. Stoi starszy i Power Fistem. Tak? tak. On jest... Yy, taka specjalna rzecz na temat yy, Aleksisa jest taka, że gość był na tyle silny, żeby był w stanie dźwignąć Storm Shield, do której normalnie potrzebujesz terminatorki. Nawet Space Marine potrzebuje terminatorki, żeby ją szarpnąć do góry. Natomiast gościu był na tyle koksem, że był w stanie to w zwykłym power armorze zrobić. 3 plus 1, I, 1 tak? Yy, tak. I w ogóle, yy, żeby było... Yy, Boże, yy, cofnij, wróć. Imperial Feastii to są, jeden, są jednym z dwóch Legionów, które mają w herezji Storm Shieldy. Mhm. Shield jeszcze mają salamandry, ale to nie do końca są storm Shieldy, one nie dają ci 3 plus invula, tylko ci podbijają inwul o 1. Ale biorąc pod uwagę, że zazwyczaj jak bierzesz na katafraktach, którzy mają 4 plus, podbijesz o 1, to masz 3 plus, no to jakby storm Shield. Natomiast oni mają już takie stormshieldy, storm Shieldy, bo to jest coś, co opracowali pod koniec, pod koniec herezji już na obronę tery, i to był taki eksperymentalny design. I mają oni i Blood Angele Angel Mają tą taką yy, Katarynkę, która w, w Assault Cannon to się w 40 e nazywa Obrotowy, tak tak, hmm. tak No to oni mają w I Polux ma coś takiego, że może yy, z, Oddać jakby wszystkie swoje ataki W zamian za jeden atak Który Kasuje, yy, który, yy, kasuje zasadę Unwieldy Na jego Power Czyli może walnąć ją Na, walnąć no, ją na, na pełnej inicjatywie Dobrze. I Kapitan Sigismund, Sigismund, czyli pierwszy Chapter Master, później Black Templarów, też ma model. Tak, fajnie zrobiony model, z tym y, bardzo jest podobny do tego Emperor's Champion mhm. z czarnym mieczem. Tak. Y, wzorowany na nim, wydaje mi się bardzo. Y, jest chyba największym zabijaką z tych takich y, pierwszych Kapitanów. Nie prima. Nie Primar. Znaczy on tak naprawdę jak ludzie tam patrzyli to na przykład takiego Lorgara czy Alfariusa jak ci dobrze kości pójdą, to też jest w stanie zabić. Mm -hmm. e, natomiast e, jeżeli chodzi o Fluff, e, to Gościu bardzo, bardzo dużo czasu spędził w, u World Lettersów, bo e, podczas na początku herezji na początku. No, nie, tak, inaczej. E, na początku dużej krucjaty Yy, Primarchowie mieli tak, że wysyłali takie yy, detachmenty swoich, yy, swoich yy, ludzi do innych legionów, że tam podpatrzyli jakieś taktyki, może coś ciekawego, tam przenieść do naszych gości. No, taki I dlatego nie Erasmus Legionów. I on dużo właśnie spędził z tymi, z i zapożyczył od nich to, że łańcuchami przytraczali sobie do zbroi broń białą. Mhm. I on też ma, ten czarny miecz swój ma przytroszony łańcuchem i jak zobaczycie sobie upgrade pak do później do Black Templarów, który Błysko jest GW, na łańcuchach. jest broń na łańcuchach i nie Nigdy Sigismund nie przegrał pojedynku, takiego przyjaznego pojedynku. Jeden zremisował, był to pojedynek z Sevatarem, gdzie z Nightlordów, gdzie się pojedynkowali ileś tam naście godzin, Sevatar powiedział, dobrze jebać to i wywalił mu po prostu z bani w nos. Eee, i, bo było do pierwszej krwi czy coś takiego i, i eee, niby Sevatar zrobił pierwszą krew, ale z drugiej strony zachował się nie niehonorowo, więc został zdyskwalifikowany, a Sigismund tylko wybuchnął na no to śmiechem. I poszli pewnie na piwo czy coś takiego. Fajne. Poszli napić się miodu. Ale nie, jest, y, jest to postać, która nie bufuje jakoś bardzo armii, ale no jest taką maszynką do mielenia mięsa po prostu. Mm. No i oczywiście Rogaldorn, mm. który jest jednym ze słabszych primarchów. Tak na dobrą sprawę, natomiast rozdaje buffy swojej armii jak cukierki. Drugi taki kozak to jest chyba tylko jak. Y, Alfarius. To jest chyba drugi taki primarcha, który też jest mięciutki. Jak na Primarche oczywiście, no jak jego... Wiadomo, że mówimy tutaj, jakbyś na przykład Limana Rasa wysłał na tego gościa, czy na Horusa na tego gościa, no to nie przeżyją. Natomiast no zmielą ci tam oddział Terminatorów i tak dalej. Każdy z nich tak naprawdę to aha. zrobi. Więc jeden i drugi bardzo, bardzo bufuje armię i ma di... Ateos Dios, nie wiem czy to dobrze wymawiam. Ma swojego własnego... Funderhawka. Yy, którego mu możesz w grach powyżej ilość tam punktów 3000 chyba. Tak jak Bartu Rabo miał Tormentora, czyli ten wielki czołg, to on może wziąć sobie właśnie tego Thunderhawka jako taki personal transport. Mhm. I też ma staty lepsze niż zwykły. Yy, yy, wiesz co, 600 hmm. punktów. Yy, I ma... Yy, it Will Not Die i inwula czwórkę, jeżeli jest atakowany czymś, co jest pociskiem. Okej. Okay. Dobra, przechodząc dalej po herezji już, po zwycięstwie przeciwko Horusowi i Zrajcom. Jak wiemy, Gulliman napisał kodeks Astartes, który miał rozbić Legiony, żeby już nikt nie mógł mieć takiej wielkiej potęgi w ręku. tak, Żeby te czaptery były maksymalnie w okolicach tysiąca marinów. No i Dorn był pierwotnie bardzo przeciwny. E jeden z najbardziej e, wygadanych przeciwników tego kodeksu. No prawie Sentes. druga wojna. E, Boże, druga wojna światowa wybuchła. Prawie druga. Druga, chwile, druga, ta, ta, ta. druga wojna domowa wybuchła w Imperium. Przez. Tak, dokładnie. No i widać było, że Dorn miał jakby nie, nie, nie, nie frustracje w sobie, ponieważ udał się na planetę nie pamiętam nazwy w tej chwili, w każdym razie to była twierdza Iron Warriorów. No i tam klepali się strasznie. Iron Cage to się nazywało, tak? To była pułapka ze sobą na Imperialfistów przez Iron Warriorów. No i tam długie oblężenie, długie walki, strasznie dużo imperialistów zginęło. No i jak już Dorn uzewnętrznił te frustracje swoje wewnętrzne i wrócił z tej, z tej bitwy no to już stwierdził, dobra, ok przerwę ci, to było tak, że to była forteca w fortecy w fortecy, w fortecy i jak w końcu do samego środka doszli tam gdzie myśleli, że Puerto Rabo ma centrum dowodzenia to okazało się, że to jest pusty plac otoczony po prostu wieżyczkami bolterowymi i kolesie się musieli nic nie było w środku musieli się chować za zwł zwłokami własnych kamratów i dupę im uratowali ultramarini, którzy tam przylecieli i odgodili Iron Warriorów i wyciągnęli tak bagna. Czyli tak, Rogaldorn przyjął, potem został jednym z najbardziej y, wygadanych orędowników kodeksu Astartes. Dlatego mamy tak dużo sukcesorów Imperial Feastów, bo to jest stabilny Geneseed, przeważnie mutacji nie mieli, y, żadnych dziwnych cech nie wykazywali. Nie mają któryś organów chyba. Nie, nie, nie wytwarzają się albo coś, ale to są nie takie pamiętam, czy Nie pamiętam, te, nie, nie ten gruczoł, który odpowiada za plucie kwasem być może. No to jest jeden z tych, które nie mają wpływu na grę w ogóle. Chyba, Dokładnie. że gramy w RPG, nie? Tak, tak. Także tak, Imperial Fisci, struktura typowa dla kodeksu Astartes, 10 kompanii. Pierwsza kompania to Terminatorzy, dziesiąta kompania to yy, skauci. Używają tych kolorów zadanych przez kodeks Astartes. Najczęściej, wydaje mi się, spotykane armie Imperial Fisów, takie na pudełkach, czy w White czy gdzieś... Yy, w publikacjach Games Workshopu to jest piąta kompania z czarnym trimem na, na ramiennikach. Yy, wszystkie mają Aquilę czerwoną, a zbroję, tak jak wspominaliśmy wcześniej, żółte. Yy, dobrze też y, gra trzecia kompania, bo czerwony trim pasuje do czerwonej Aquilii. Rzadko mi się zdarza. Chyba nie widziałem, żeby była jakaś szósta, siódma ósma kompania imperialistów. U ultrasu to jeszcze się zdarza, że jaśniał. No to jest wiesz, no to jest popularna armia, więc tam na pewno dużo wersji na jej temat będzie. Mm -hmm że tak, no to w sumie w gruncie rzeczy tyle, jeśli chodzi o jak malować Imperafisu, to też już mniej więcej sobie powiedzieliśmy, tak? czyli albo spray Averland Sunset, czy od innego producenta żółty spray podkładowy, ewentualnie biały spray i na to żółty wash. Który ładnie to robi, Zwłaszcza na Elfach z Iandem, na Eldarach z Iandem, to dobrze wychodzi, bo mają tak skonstruowane modele, że ten łoż się dobrze układa. Nie jestem pewien, czy równie dobrze by to się układało na Space Marinach, no ale jak widzimy po przykładzie Ahosyty, naszego kolegi, też można tak w ten sposób malować. No dobrze, chyba tyle jeśli chodzi o Imperial Fisów. Za chwilę przechodzimy do kolejnego Legionu. Ej ty, konowale!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 Prosimy o powtarzanie na wyznawców hałasu oraz silnik. Przymierzeńcowe poczujące się ukrane. Nie chcemy kolejnego Anaconda na Kolejnym legionem jest legion 9 To są Blood Angels, krwawe anioły. Bardzo popularny legion, posiadający od dawien dawna własne kodeks. Dokładnie tak. I jak zapewne się domyślacie, ich kolorem jest czerwony. <laughs> I czarny. Czerwono-czarny. No tak, tak, są elementy czarne, Aquila na przykład na Space Marine mm. jest malowany na czarno. Trimy też na tych, na -y, Paldronach. -y na Natomiast oni troszkę inaczej oznaczają kompanię, ale do tego za chwilkę dojdziemy. Mają również bardzo dużo sukcesorów, co jest może troszkę zaskakujące, bo mają bardzo niestabilny gene-seed. Mm -hmm. Zresztą ich primarcha Sanguinius. Sanguin to jest po łacinie coś z krwią. S y sangre, sang znaczy z języków romańskich wszystkich. Sangre, sanguin to jest coś z krwią. No. Tak. Znaczy, jest, jest to kolejna konwencja wolfie Wolf, Wolf, Wolf, Wolf, Nasewnicza GW. Wszystko jest Blood, Blood, blood, blood, blood Sanguine, Sanguinis, Sanguinary i tak dalej. Tak. Tak? Mutacje z e, GW. Sanguinis, tego słota. Primarcha, też, też był lubiany na swojej planecie, Bal. Znaczy, on był w ogóle lubiany w Imperium, tak jak Uzi. mówiliśmy kiedyś, każda nastolatka miała albo plakat Full albo Sanguinusa nad łóżkiem, tak? tak. Zresztą miał taką y, unikalną mutację wśród primarchów, że miał skrzydła anielskie. Był mm -hmm. aniołem krwi, aniołem śmierci itd. Uosobieniem y, Space Marine'ów, mm -hmm. można powiedzieć. Y, I też jest uznawany za świętego przez mm -hmm. kult imperialny. Tak? Y, oczy... Męczennik w końcu, tak? Tak, męczennik. Męczeńsko umarł zabity przez Chorusę. Y, on zawarł po troszkę taki pakt z y, demonem, bo myślał, że to pomoże zlikwidować niestabilność genetyczną wśród jego synów, którzy no, pożądali krwi. Tak. Czerwone pragnienie, the red first, to jest największa wada genetyczna u Blood and Jelly. Objawia się tym, że w pewnym momencie jak przegną troszeczkę z naparzaniem wroga, to zaczynają yy, pożerać ciało, pić krew, atakować wszystko, co się rusza. Mhm. I to się już yy, odbywało w trakcie herezji i po prostu takie sprawy zamiatano pod dywan. To znaczy, że ktoś przybiegał do Sanguinusa i mówił Wojtkowi trochę od pierdala, tak? Sanguinus bieg i musiał, no, musiał takiego gościa po prostu... Zazwyczaj kończyło się to tak, że... Znajdował typa wśród zwłok y, reszty oddziału, bo gościu zdążył na przykład zarządzić tam pół, połowę albo cały swój oddział, no i musiał go uśpić. A to nie od tak. nie, nie, tego, byli dzieci. Yy. A to później, później. Później, to później. później, później, to później, później. Razy tak to wiesz, e... tak to ktoś, ktoś wysoki, akurat najwyższy rangą musiał to załatwiać. I demon kabanda y, potem już bardzo y, skrupulatnie prześladował sanguinius. Bladfer I Blatter Sirkorna, tak. No, Korn wiadomo też był krwi. Nawet jest wspomniane w książce Destruction of Ball, która jest książką o inwazji Terminów na świat taki takiej mega, mega inwazji. W całym swojej wizji e, widzi kabandę jak napieprza się tam z różnymi jakimiś tam innymi Spacemariami, Orkami i w ogóle Tao i tak dalej. I w wizji kabanda się na niego patrzy, spotyka im się wzrok. Nie? To jest w ogóle jak czytałem tę książkę tak uuuu. Tak, ale po prostu poza, ponad czasem, ponad przestrzenią, nie? Ale po prostu wyobrażasz sobie coś takiego, nie? Po prostu... wow Z Demonem Tarmandą wiąże się też motyw, który zaobserwowaliśmy ostatnio w książce Ruinstorm herezyjnej. Skąd się wzięła, wzięła taka jednostka, do której dojdziemy? W 40 jest taka jednostka Sanguinor. To jest jakby... Troszkę przypominający Sanguiniusa, ubrany w złotą zbroję, posiadający skrzydła Marin, ale on jest wzrostu Marina, a nie Primarchy, który czasami pojawia się znikąd na polu bitwy i pomaga Blood Angelou wygrać bitwę. I to był herold Sanguiniusa, wybrany podczas Imperium Secundus, do, o którym już mówiliśmy przy okazji Ultramarinsów. Kiedy Ultramarinsi razem z Blood Angelami i Dark Angelami utworzyli Imperium Secundus, bo myśleli, że Imperium Primaris już jest zniszczone. Mm -hmm. Imperator nie żyje, więc chcieli zachować cywilizację i Blood Angel, Angel Sanguinius był wybrany na Imperatora. Tego tak, momentu. bo okay. Guilliman chciał uniknąć oskarżeń o, o ten... Że dla siebie chciał władzę. Tak, o tyranie i tak dalej, więc wybrał brata, który był im umiłowany przez lud też Yy... I właśnie ten Herold miał na stałe, jakby przypaloną maskę. Pośmiertną, taką miał. Pośmiertną maskę. Znaczy, no jeszcze wtedy nie pośmiertną, no, maskę, ale wyglądającą. Wizerunek Sanguiniusa przypalony do twarzy i zabroniono, znaczy, nawet nie zabroniono używać jego imienia, bo po prostu Sanguinius zabrał do pokoiku tych jego przybocznych, którzy jakby mieli zostać. Yy. Yy, tym Heroldem. I już nie będą czy oneli zapałkę, czy tam któraś była we krwi, no w każdym razie ten, który został wybrany miał przypaloną tą maskę, a pozostali zostali na miejscu zabici. Żeby nikt nie wiedział jaka jest tożsamość tego Herolda. I ten Herold w trakcie walki... Z z to od razu ci powiem, że chyba wydajniej by było zaprosić jednego. <śmiech> tak, bo tak właśnie... Ale wszyscy by widzieli, którego zapraszasz. I którego brakło. No tak, ale zapraszasz, wiesz, to jest taki typowo czterdziestkowy. Zapraszasz czterech czy pięciu najlepszych swoich wojowników, Wybierasz jednego i jeszcze zabijasz. To wiesz, co Morta Mortarion miał lepiej, bo w po prostu byli wybierani. Znaczy, było, że. O, on zginął w tej bitwie. I wybrali go do, tak, do tak. E Po prostu był KIA, tak? tak. tak. listy studentów. Tak, nie, że zginą, zginął albo zaginął podczas walki. i był. Znaleźliśmy wierzy. jego legitymację. Wysłali bramy... rodzicom indeks, nie? Tak, i był ten. By... Był, był brany do Deathshroudu i tyle, tam nikt nie zadawał pytań. Tak, więc ten herold rzucił się do obrony Sanginiusa, kiedy ten walczył w takiej bramie do warpu z kabandą. No i ostatnie co widzieli z tego Herolda, że właśnie był locked in combat z Kabandą, a Sanguinien dzięki temu się wyrwał i Gulliman razem z Lionem wyciągnęli go z tej bramy do warpu, no i brama się zamknęła, w Warpie został Herold i jest, no to jest najprawdopodobniejsze wyjaśnienie, że Herold jakoś wyrwał się z tej walki z Kabandą, no i od czasu do czasu pojawia się troszkę jak Legion y the dead. of the Dead, czyli mm -hmm. Legion Potential. Albo Doom Rider. <laughs> Pojawia się czasem, tak, z worku i tam pomaga walczyć. Y, dobrze, jeśli chodzi o sukcesorów, bardzo znanym sukcesorem jest y, chapter eaters czyli rozrywacze ciał. ciał. I blood drinkers. Blood drinkers, są też flesh eaters. Flash eaters dużo no, jest. Takie przyjazne popul populacji tak, tak, dla nazwy. Tak, bardzo grimdark, bardzo grim dark y, No i co? No i... Z racji tego, że Sanguinius zginął w walce z Horusem już na sam koniec herezji, na statku Horusa. Vengeful Spirit. Vengeful Spirit. Sanguinius dostał się tam, jakby jako pierwszy, jako pierwszy natrafił na Chorusa. Znaczy, inaczej, oni się z On, Dorn, Jagatai i obstawa z Imperialfistów i marinesów różnych, żołnierzy imperialnych i custodes się teleportowali. Ale Tylko, ze, względu, ze względu na warp, because of warp, rozrzuciło ich po całym statku, i Sanguinius po prostu pierwszy dotarł do Chorusa, stoczył z nim pojedynek i pewnie dwugodzinny monolog. To znaczy, założę się, że ten pojedynek tak będzie wyglądał, że Wciąż będzie... Tak. Pach, pach, pach, pach, pach, potem trzy strony rozmowy, pach, pach, pach, pach, pach. trzy strony znaczy, rozmowy. Mieliśmy już też wrócić z tą troszkę przedsmak tego, bo Sanguinius, podobnie jak Curse, miał wizję swojej śmierci i ta wizja go prześladowała wielokrotnie. Nie tak. wiedział dokładnie, w jaki sposób wszystkie wydarzenia się rozegrają i jak zginie. Tylko, że widzisz, to jest y, nature vs. nurture, jak reaguje się na, takie, tak. y, na taką wiedzę o swojej hmm. nadchodzącej śmierci. Curse, Yy, no, odwaliło mu, całkowicie. Znaczy, było tak, troszeczkę nie? inaczej, bo Kers widział, że go... Imperator go zabije, rozumiesz? Aha, A tutaj aha, było, że... Mhm. Tak, znaczy nie, że z rozkazu Imperatora zginie. No. I to go prześladowało, że ktoś kto mówi, że jest jego ojcem, zleci jego zabicie. To, to jest troszeczkę inaczej. Tak. Natomiast tak, masz rację i oni nawet jak się pojedynkowali, gdzie, gdzie Sangwinus jest opisywany jako Primarcha, który był jednym z najlepszych hand-to-hand -hand, wiesz, wojowników, z Kerzem po prostu nie, oni nie byli w stanie sobie zadać jakiegoś y, ciosu, który by któregoś zranił, bo oni widzieli y, przez tą prekognicję, jak to się nazywa, tak. precognition, mm -hmm. y, widzieli co drugi zrobi i po prostu tak sobie odbijali te wszystkie swoje ciosy i sobie dyskutowali w trakcie, tak, tak. w jednej z tak, No i właśnie, Kerza napadł pędzący nihilizm, a Sanguinius mimo wszystko uznał ale Idea Imperium jest spoko i będę tego bronił, mm -hmm. mimo tego, że wiem jak to się skończy. A tak? czy znaczy w tej książce, tam widzi, jest jedna wersja przyszłości, gdzie wygrywa. Jest. I to mu a daje potem, fałszywą nadzieję. A potem uderza w rzeczywistość tak mocno mieczem, że ją psuje. Tak. Także tak, Sanguinius zginął meczeńsko i Bladej Angere, którzy już mieli czerwone pragnienie, dostali jeszcze bo Z racji tego, że Sanguinius był sajkerem, mm -hmm. jego śmierć no, miała wpływ. Poszła taka jakby sajkerska fallouta, że... Echo, po... psychiczne, które trafiło na jego synów i mają jeszcze drugą wadę od tego czasu. <śmiech> że było wesoło. Biednemu zawsze wiadomo, jadę w chuj w dupę. Tak? <śmiech> mają teraz taką wadę dodatkową, Black Ray, czyli Czarny Szał, że w pewnym momencie, jeżeli się zapamiętają w walce, nagle odwala im i myślą, że są sanguiniusem walczącym z chorusem. Nawet jak biją groty, nawet jak biją groty na przykład. Tak? No i załącza im się taki raid, że po prostu idą i biją wszystko, bo myślą, że wszystko jest chorusem przed nimi. I z takich Death space company. marinów tworzy się kompania śmierci, czyli Death Company. Oni w przeciwieństwie do czerwonych barw, Angels mają czarne barwy. Odwrócone jakby mają. Tak, z czerwonymi akcentami mają swoich specjalnych kapelanów mhm. wydzielonych. Na przykład Astaroth the Grim Astaroth ponury. Który chodzi z toporem, jako taki, jak wygląda jak kat trochę. Tak, że jak już jest koleś tak bardzo zapędzony w Black Raid, że już nie będzie użyteczny, to już po prostu go usypia. Tak, tak, tak. Trzeba, go, trzeba go położyć. Odzyskuje gdzieś. Ale mieliśmy odzyskuję. też, jak się nazywał ten kapitan, e, Tajko? tak. Mhm. Który trafił do Czarnej Kompanii i chyba potem z niej wyszedł? Dobrze? Nie, zginął. jest on po prostu kapitanem Czarnej Kompanii. Zginął. No no zginął. Zginął we Flaffie, ale no możesz w model sobie... Będziesz możesz grać, jest może być masz, masz dwie wersje. Masz wersję tą taką zwykłą jego. Znaczy on w ogóle był sierżantem na początku. Jak ten model wyszedł, później dostała wans na kapitana. A nie, on, on się nie zdał komandor Tajka? Kapitan Tajka? Nie bo tam to jest bardzo stary model, więc on tam przechodził różne, różne mutacje, wiesz, w kolejnych edycjach. Jak jeszcze we flafie była ranga komandora? Tak, yy... hmm. i on miał tam chyba Hatred Orks, bo mu Orkowie przemielili twarz. On ma pół takiej bionicznej yy, twarzy i multi Ty, To ja tak nie, właśnie. Nie, nie, yy, Kombi chyba miał? Tak właśnie myślę, że zawsze miał model jeden z yy, blodzi, którego nigdy nie mogłem rozpoznać co to jest. I tak właśnie mi się wydaje, czy to nie jest właśnie sanguinia. Bo to jest taki z zwykły Space Marines z e, aureolką i skrzydłami z twarą... Nie, bez skrzydeł. To może masz go bez skrzydeł po prostu? A że jest na takich łańcuchach, czy nie na purity sealach unoszących się w powietrzu? Nie. No to, to nie, to nie to jest. Pokażesz, to Ci powiemy. No to czekaj, muszę okay. Z tych, ze specjalnych postaci, co jest? Jeszcze aptekarz Corbulo, Carbulo? Brother Corbulo, Corbulo tak. Tak, jest aptekarzem... Też u nich aptekarze nazywają się Sanguinary Priest, Priests. Tak? tak. I mają, mm. ich atrybutem jest kielich. Tak, Święty mm. Graal. Ta, tam w ogóle motyw grala motyw A, okay, okay. Natomiast weterani, to są, to są najbardziej weterani, to są Sanguinary Guard, czyli Gwardia krwawa, można powiedzieć, mają złote zbroje. No i to jest jakby Gwardia Przybożna Chapter Masera, obecnie. Mhm. Zresztą ta formacja istniała już w trzydziestce, bo jest jedna z moich mniej ulubionych postaci, jest ten kapitan, kapitan ten Sanguinary Guard który jest strasznym burasem, strasznym bufonem, ze względu na to, że ma, nie pamiętam jakiegoś... Askelon? Tak, chyba tak. Który bardzo się szaro gęsi, że jest przybocznym właśnie Sanguinusa i oni właśnie mają takie ozdobne zbroje i myślę, że jak wyjdzie teraz wyjdzie ten przerobiony mocno kodeks Angelos do 30 to będą jednym, jednym z tych Legion Specific Units będą oni i ma być coś, co ma być jakąś wariacją na temat Destroyer Squad i nie wiem, to może będą tacy prekursorzy Dev Company? Czy coś nie? Będą takiego? strzelali z pistoletów na krew. Z, z pistoletów na krew z Aids, bo są destroyerami. Tak. Dobrze, pochodząc dla żele z y, dżeles, planety Bal, tak jak mówiliśmy Bal, z tego co pamiętam, to jest upadły anioł gdzieś na Biblii. Tak, znaczy oprócz tego, że wszystkie, wiesz, wszystkie imiona takie sumeryjsko-semickie ukradli Dark Angelę. <grystanie> to tak, Bal jest... Znaczy, Bal w ogóle to była, z tego co pamiętam, to znaczyło po prostu Pan i to była chyba do tego... do chrześcijaństwa to, bu, to był jakiś odłam chrześcijaństwa, który był jakby... albo religia, która była takim bezpośrednim konkurentem o podobnych tych. Mm -hmm. Nie wiadomo, jak to bywa, się po prostu bierze się bożka z innej religii i mówi się, że to jest demon. Tak? Nawet jeżeli oryginalnie to jest powiedzmy jakieś dobre bóstwo, to się mówi, że jest demonem i tyle, nie? Mm -hmm. Dlatego diabeł wygląda jak satyr i tak dalej, nie? Tak. No. no i tak, w jeżeli przynależnej przynależność do kompanii w 41-42 już milenium oznaczają znaczkiem na swoim kolanie, lewym kolanie, z tego co się pamiętam. To jest tło i kropla krwi przeważnie mm -hmm. w jakimś kolorze. Natomiast w którym są oddziale oznaczają na padronie, ale to nie są numery, tylko też właśnie na przykład żółta kropla to jest mm -hmm. któryś oddział, dwie żółte krople to jest któryś oddział czarna kropla itd. itd. A specjalizację oddziału pokazuje kolor hełmu. Zwykli taktyczni mają czerwone hełmy, dewastatorzy mają niebieskie hełmy, a solci, ogólnie fast ataki mają żółte hełmy. Także to no, dzięki temu, że mają oddzielne kody, mają też troszkę inne zasady kolorystyki. Tak samo jak zresztą Dark Angelę. No i chyba najbardziej taki z nimi kojarzy się to Jump Infantry, znaczy, że dużo Jump paków yy, Szybkie Close Combatowe jednostki. Nawet, nie wiem czy w ósmej edycji jest jeszcze coś takiego, ale w siódmej mogli mieć bibliotekarza w Dreadnocie, który latał. Ale latał nieki czarowi, nie to, że tak są No tak, tak, tak ale tak. też był jump, jump Unit można powiedzieć. No szybki dreadno nie, nie wiem o czym mówisz, ale wydaje mi się, że w tego, że można było na niego rzucić tam Wings of Sanguinio, czy coś takiego, co się nazywało. Czy, czy tak, ja myślę... bo oni mieli swoje własne psychic powers. Tak, i on po prostu on, mógł iść, później mógł lecieć 12 cali, później szordzować, bo to nie powodowało. Więc on faktycznie Dreadnought mógł latać. 30 cali praktycznie po stole. pamiętam mieli gdzie... jakiś też Blood Claws, że każdy atak generował następny atak i dopóki tego Death nie. S... Death Company Death. Company Death, tak, dopóki chodzi. nie sfakowali tego, to w nieskończoność mogłeś, jak ci kostki wchodziły mogłeś wypłacać, wypłacać ataki, nie? Kiedyś na turnieju przegrałem do innego jednego Company dera. Nie chcę wspominać tego dnia. No <laughs> tak. 30 łoków y... w zębach, nie? Chapter Master'em jest prawdopodobnie najstarszy, żyjący Space Marine, który nie jest z i to mm -hmm. jest Lord Commander Dante. Kilka odcinków temu szukaliśmy, ile ma lat, i ma chyba. 1500, 1500. 1500, No to kawałek historii. I on właśnie ma... nosi taką maskę jak Master Winor, tylko że nie ma, może ją zadowolić. Mm -hmm. I zawsze jak jest na oficjalnych spotkaniach, na oficjalnych wygłasza jakieś przemowy, czy jakieś tam prezentacje zawsze chodzi w tej masce i tylko zdejmuje ją w momentach, kiedy chce być in private, mm -hmm. czyli ze, ze swoimi najwyższymi. Albo w momencie właśnie jak Devastation of Ball", właśnie przechodzę przez tą książkę bardzo powoli zresztą, <laughs> jak chcę nawiązać taką relację ze swoimi wszystkimi successor chapter, chapter Masterami, wszystkich Successor Chapters, Zaprasza ich tam na kolację i zdejmuję właśnie maskę i to jest właśnie taki symbol, mm -hmm. że Zaufanie. Zaufania i takiego. Czyli, wiesz, oni wszyscy wiedzą kim on jest, tak? Ale takiego tego, że... No, spoufala się, że jest taki, wiesz, no... mhm, na ludzie znaczy, tak, jeszcze a propos właśnie sukcesorów, z tego co pamiętam, we Flafie jest coś takiego, nie wiem czy w tej książce, którą czytasz, czy to było w kodeksie, mhm. wiesz, że Planeta bardzo została oczywiście najechana przez Tyranidów, tak? tak jest. I było to Devastation of Bal, i Blade strasznie dostali, tak, tak naprawdę bardzo dostali, i zwołani zostali sukcesorzy mhm. na zbiórkę, Właśnie po to, żeby Ej, dajcie nam każdy chapter po trochę Legi... tych Space Marineów, żebyśmy mogli odbudować nasz chapter. Lamentersów było dwóch i dali jednego kościa, żeby nie było. Lamentersi Ej. to jest najbardziej pechowy legion dalszy chapter. Całej historii. W tak. wojnie badaw stanęli nie po tej stronie, co trzeba, no ale byli kodeksem honorowym związani, więc byli po przegranej stronie, no ale potem poszli na krucjatę kalną i. Co książka to dostają w Ciry, takie tak. mocne. A tutaj jeszcze mały wtrend zrobię słuchajcie, bo nie zagłębialiśmy się nigdy na podcaście w tą serię Beast Rises. To się dzieje niedługo po Herezji. Jeszcze Primarchowie są. Są jeszcze niektórzy, niektórzy Primarchowie. Tak. I to jest największa inwazja Orków. Orkowie pod, pod, pod terre podchodzą. No ogólnie jest mega ciężko. I Legion, przepraszam, Chapter Imperial Fist jest wybity. Do nogi nie ma Imperial Fistów. Jeden z sukcesor Chapterów, który miał tam już mało e, Space Marineów, jakby przejmuje nazwę i przejmuje kolorystykę, żeby była, była ciągłość. Czy chyba nie, czy chyba jeden przeżył Chapter Master. Mm. Jakoś tak, bo w każdym razie no, orki zczyściły imperialistów mm. No to powinno być tak to, to porządek. Kurwa. No ale fajnie, fajnie, że nadal są książki... Wielbiciele fistingów. Książki, które są w okresie teoretycznie już pokrytym jakoś tam przez Flaw, ale nadal potrafią czymś zaskoczyć. Mnie to mega zaskoczyło, że... No powiem Ci, że, prawie, nie że czy, czytałeś te książki? Streszczenie na Waltz Ja jeden audiobook. Bo ale bo wiesz to... co? Znaczy... Yy, spoko, tylko... Yy... Jak zawsze mam jakieś takie rzeczy, które mnie, wiesz, powodują mnie cringe. Na przykład, wiesz, jak jeden z kapitanów ma ksywę, Slaughter. I Ja mówię, OJ oh Maria, jakby 10 latek to pisał. Nie? Ej, żeś. Siema, kapitanie. Żeś. Mówię, OJ, oh ja rozumiem, że, że Warhammer jest taki, wiesz. Na nie, jeden, wszystko jest na jedenaście, ale czy to czy jest takie. Nie taki serial Tropików, kiedyś leciał, Tak, ten główny bohater to był Nick Slaughter. No, tak. Tak, ale wiesz, no to jest, to jest na poziomie ksywek w wrestlingu, nie? Czy coś ale to, ale, to, ale to, było, to, to po prostu było głupie nazwisko w filmie, nie? Ale tak a propos tego słowa, tak to mi się już na ten, nie pamiętam jak się nazywa ten, ten polski stand uper ostatnio właśnie mówił, że, że w szkole mieli kolegę, którego, na którego, który przed mówi, że no jestem coś tam błażej, ale namieścił na, mieści, na, na mnie Skorpion. Ja tak, tak. Nie spoko, będziesz żaba. Możesz w dziwne oczy, będziesz żaba. Wiesz, o co chodzi. Sloter. To jest, to jest coś. Będziesz, będziesz kulać, bo to jest To jest coś, co się wydaje cool, jak masz 10 lat, nie? Trochę jak w komiksie z lat 90., jak wszystkie postacie się nazywały Blood Strike albo Strike Hit. Jak miał ten Deathloop. Tak, A, no wiesz, takie po prostu. -to -to -to zestawianie, jakie są jakieś dwa banasowe rzeczowniki, <śmiech> trzeba je skleić, czy prędzej. <śmiech> nie, Dobrze. no ma to swój taki tak smak. Dobrze. Dobrze. Dobrze, o Bladej Dżelach co jeszcze możemy powiedzieć? Większość już chyba pokreśliła. E A, jednostki trzydziestkie, właśnie. Nie ma. <śmiech> nie, ma, <śmiech> nie ma, bo jeszcze nie dostali swojej Nie, jenki, mają. Tak jak imperialfiści mają dostęp do tej katarynki, bo brali udział w obronie tery, więc to jest taki wynalazek późno-późno herezyjny. Dostali takie rudimentary y, zasady, podstawowe. podstawowe zasady, dostali, żeby można ich było na stole wystawić y, Encarnate Fury, czy coś takiego, że y, mają zawsze, zawsze, y, jak na przykład normalnie trafialiby na 4+, to zawsze y, trafiają na 3+. Nie muszą spełniać warunków, jak niektóre Legiony, że mhm. na przykład y, mają to samo, ale tylko na szarży, albo mają to samo, tylko jak jest więcej Ciebie niż przeciwnika. Oni po prostu to mają, o tak? I mamy jeden z najlepszych reliktów, który się nazywa The Photonic Blade. Nazywany też w internecie The Blade of Salty Tears. I to jest jakiś taki dokoksowany straszliwie Paragon Blade yy, z Instant Death, AP2, plus 2 do siły. Flash Bane, Armor Bane, w ogóle wiadro zasad, na Troszkę Murder Sword. Tak, trochę tak, no po prostu jakie mamy zasady? No dobra, ksepka. Jakie mamy zasady? Takie, takie. Dobra, dajcie tutaj broni, czy prędzej, nie? Dajcie wszystko. I'm giving all she's got? Które zasady mam dać? WSZYSTKIE! ja że jak damy jeszcze więcej zasad temu mieczowi to będzie lepszy niż niektórzy Primarchowie! Sam miecz! No właśnie, a w 40, no z racji tego, tak jak wspominaliśmy, że mają swój kodeks mają też swoje pudełka z jednostkami mm. nawet to... e, mają swoje pudełka, na przykład Tactical Squad jest dostępny w wersji blade Angelowej są modele na czerwono, mają swoje bicy, mm. unikalne, mają swoją unikalność możli unikalną możliwość brania Heavy Flamera tylko Squad mm. jako broń ciężką Żaden inny chapter, nie ma czegoś takiego. Yy, poza tym no, mają swoją odmianę Predatora, jest Bal Predator, który ma... Tak. katarynki. Bardzo, tak. bardzo, jest przeciw piechotę. Tak. No jeżeli on ma Twina Salt no, no to wypluwa... 12, bok, 12 strzałów i po bokach jeszcze Heavy Bolce. Które chyba strzałów. można przyrobić na Heavy Flamery? Można. To, hmm. może chyba, no. No, no bardzo zjadasz piechoty i, i tyranidów i w ogóle. No jechać do przodu i po prostu razem prócie. ma wspierać się po prostu jednostkę. Ciąg smarcia piechoty. Tak, tak. No to tak jest. Flamen no. Rzucać Flamen werfe. Flamen... <grym> Rzucać płomienie. Ich werfe das flamen. <grym> no właśnie mam jednego niezłożonego Predatora, więc zastanawiam się czy nie, nie, nie, nie, nie złożyć go. A nie, Razor To jest fajnie wyglądający model, ta wieżyczka z tymi twinningowanymi. No mam i... jeden, raz jest, jest, jest, jest super. Teraz Oczywiście mają też swojego aptekarza, czyli Sangrela Prista dostępnego. Mają swojego Dreda, którego można złożyć i na Bladejczela zwykłego, i na Dead Company. Nie chyba nawet na tego, na Tak, tak, tak. W jednym zestawie są po prostu. Więcej bitców w tym. Terminatorzy też są pod nich robieni. Są? nie. Mm, nie, nie są nie, czy... nie Jesteś pewien. Nie ma, Chyba nie. Terminatorów. Nie ma takich nie. terminatorów nie. z jaskami? Kiedyś byli, rysow... Kiedyś byli znaczy, na są, są Jak chcesz terminatorów z jaskami, to są ze Space To mi się do... pomyliło ze Space tak? E, natomiast mają też Guard to jest e, Jump Infantry. Tacy e, w, e, Vanguard veterans. Tak, w, Na, na no, i mają plecaczki Mark 4, więc, jeżeli byście chcieli jump infantry czy asoltów robić do herezji, mm -hmm. to można kupić Sanguinary Guard albo bicy Sanguinary Guard te plecaki. Bo I weteranów jest taki, z Z jedną dyszą dużą mm -hmm. i dwiema takimi małymi bocznymi. Tak, z silnikiem manewrowym. Tak, i można wziąć y, chociażby z Betrayalem Cult z Marinesów Mark 4, mm -hmm. przytroczyć im plecaczek ten jumpowy Mark 4. mamy jumping, infanterie herezyjne. Tylko trzeba ucięć uciąć te skrzydełka poszne. A nie prostu, no w sensie... no, jeżeli robisz weteranów z plecakami, to możesz zostawić, żeby wyglądało, że są no, weteranami. Możesz się tak. Można. No. Y, poza tym jest to obok Emperor's Children chyba y, jedyny taki Legion, który dużą wagę do estetyki y, tego... To są ładnymi chłopcami, tak? Tak, no, to znaczy... Tak, no, tak. Y, tak, y, tak, jak, tak jak Fulgrim, tak. Fulgrim, że jakby dając genoziarno przekazywał swoją jakby urodę, tak to samo miał Sanguinus i oni dużo maestety, takie barokowe te zbroje zawsze u nich były z, y, troszeczkę stylizowane na niektóre greckie pancerze, gdzie pokazywały jakby muskulaturę taką y, wyidealizowaną muskulaturę ciała. Nawet w w składzie tym Blood Angelowym, jest dla sierżanta chestplate z, z, z sutkami. Tak jest. Ceramajc, y, nypus. Tak i ogólnie rzecz biorąc ta, ta, no ogólnie jak... służą do regulacji. Podwiecenia. Nie, nie <laughs> <nie> trzeba... <laughs> I can feel my Black Rage growing. <laughs> jak, jak na przykład Night Lordzi to są, mają tą tematykę wampirów ala tam tu takich brzydkich, zakrwawionych i tak to bym powiedział, że Blood Angel y mają taką troszeczkę tematykę wampirów jak z prozy Unrise. Wywiad z wampirem, te sprawy, te takie, wiecie, zwiewne, piękne wampiry, zadumane troszeczkę nad swoim losem, tak dalej, tak dalej. Myślę, nawet główki Blood Angelowe, jest gołe głowy, mm -hmm. tak, które mają fryzury ładne z grzywką, i tak dalej, mm -hmm. te, które krzyczą i mają otwarte usta, mają chły, i mm -hmm. Tak, tak, fajnie, tak jak tak. Space Wolfie. mają wilcze Które tak. Tak. są więcej włosowań wtedy. Tak. No Jezu, nie wiem dlaczego, ale. Ja wiem, ja wiem, że chodzi o to, że chcieli pokazać Space Wolvesów, że ta fryzura jest rozwiana, bo on biegnie na przykład, ale, ale tak w mi się nie podobało. to wygląda źle. Po no, źle. bardzo źle. Nawet na tym bohaterze z Prospero uważam, że to wygląda źle. No to są fajne, buchy. są niektóre fajne głowy z takim, wiesz, normalną fryzurą, że tam Ale dużo jakiś ludzi lot. Używa czy coś. Głów z maruderów, czy z czegoś, z chaosu po prostu. Mm. To bardzo fajne. Ale wiesz, to szwagrowi nawet kupiłem do tych, do white -scarów. Jak kiedyś bitsy kupowałem, to mówię, ja wezmę główkę, bo tam kosztowała ze złotówkę. Yy, maruderzy, którzy wyglądają, są stylizowani na normalny z nie. takim wąsem, to mm -hmm. szwagrowi kupiłem za dwie, trzy główki, niech ma do white -scarów, nie? niech ma. Tych herezyjnych. Masz wąsem. Na tym, na sierżancie czy na czymś tam sobie wiesz, przyczepie. No dobra, to tutaj zakończyliśmy teraz blony dziosów i przechodzimy do hmm. y, Iron, Iron Hands, Hens, czyli Żelazne Dłonie. Tak jest. Przechodzimy do Legionu numer 10. The Iron Tent. Żelazna dziesiątka, czyli Żelazne Pięści, których Wężo. dużym mottem, y, prze, przepraszam, Dłonie, Żelazne Dłonie. Głównym mottem jest, the flesh is weak, ciało jest słabe i w związku z tym chcą być jak najbardziej maszynami. Przypomina się kwestia z wojen Wojenowej, że he is more machine than man. Legion chyba obok Iron Warriors'ów najbardziej związany z mechaniką Marsa. Tak, tak, nawet chyba bardziej. I bardzo, bardzo <laughs> dużo Legionistów ma jakieś bioniczne wstawki. I co ciekawe, znamy w ich przypadku ich pierwotną nazwę, bo nazwę Iron Hands przybrali dopiero, kiedy spotkali swojego Primarchę. Primarchą ich był oczywiście Ferrus Manus, czyli, czyli żelazna, żelazna, wiesz, żelazna ręka. ręka. Ferrus Manus miał taką kolejną unikalną cechę, tak jak skrzydła Sagwiniusa, mianowicie miał metalowe ręce i to tak od, praktycznie od mm. y, ramienia w dół, cała ręka była z metalu takiego jakby żywego metalu, są pewne teorie, że to był nekroński żywy metal mm. w każdym razie miał żelazne y, te ubił, ubił jakiegoś stwora takiego smoczyska jakieś wielkie na, na swojej rodzimej planecie i tam był jakiś nie wiem, y, taki Zbiornik z płynnym, czymś tam. Coś i Zanurzył tam ręce, jak wyjął, to już były tym. Pokryty. I po poznaniu swojego primarchy zmienili nazwę na Iron Hands, natomiast wcześniej byli Storm Walkers, czyli kroczący po burzy. Hmm. Jeśli chodzi o sukcesorów, yy, sukcesorów nie mają aż tak dużo, ale troszkę jest. Są też dosyć znani we Flafie. Yy, sam Le Legion, zarówno przed Herezją, jak i po herezji Chapter, ma barwy czarne ze srebrnymi motywami. Także to jest relatywnie proste do namalowania, hmm. ale gdybyście chcieli flafowo czy zasadowo korzystać z Iron Handów, ale mieć troszkę ciekawsze kolory niż czarny, to macie takie opcje jak na przykład Brazen Claws. Oni są troszkę jak Howling Griffons. Mają ćwiartkowy wzór malowania, że dwie ćwiartki są niebieskie, a dwie ćwiartki są czerwone. Także, jeżeli chcecie więcej czasu i żeby armia była bardziej kolorowa, no to można Brazen Claws sobie zrobić. Można też Sons of Medusa. Że jest, to jest taki ciekawy motyw flafowy, że oni się wydzielili Jakby z Iron Handsów. Chodziło o to, jak bardzo ortodoksyjnie podchodzą do tego swojego credo, że ciało jest słabe, że Ferus Manus był tam wspaniałym no, mesjaszem tego Legionu i tak, dalej, i tak dalej. Oni mają sposób zarządzania dosyć nietypowy, bo Chapter Master to jest tak naprawdę pełniący obowiązki Chapter Mastera, a zarządza rada Iron Faderów, czyli Żelaznych Ojców. Tak, to się bierze z ich kultury klanowej. I nie, nie przybliżę wam tego dokładnie, bo to jest długa i zawiła historia, w każdym razie część tych Iron Faderów wyłamała się i oni założyli chapter, żeby jakby uniknąć wojny wewnątrz chapteru. Inkwizycja tam chyba też interweniowała i założyli chapter Sons of Medusa. Meduza to jest planeta, z której Iron Head pochodzę. Sons of Medusa mają schemat malowania zielony, taki dosyć jasny zielony, jak Salamandrze, albo nawet jaśniejszy niż Salamandrze, ale jeśli chodzi o zasady, podejście do życia, tak i walki, to mają bardzo zbliżone do Iron Handów. Legion X, Ferus Manus, to już sobie powiedzieliśmy, planeta Meduza. To y ciekawa planeta, bo cały czas z przesuwającymi się płytami tektonicznymi y y i nie budowano tam miast, tylko takie jakby jeżdżące fortece. Coś takiego, że musieli się przenosić cały czas, bo się po prostu zmieniała powierzchnia. No nie o to chodzi, że musieli tam przeskakiwać jakieś ogromne połacie terenu, no ale robi się jakaś wyrwa tutaj i za, za parę lat dojdzie pod, pod, pod morówkę, tak? więc trzeba odjechać te parę, parę set metrów w prawo na przykład. No i też z kultury, z kultury Iron Handów jeszcze z czasów meduzjańskich pozostało coś takiego, że dzielą się na klany i te klany są, no, można powiedzieć, odpowiednikami kompanii. Jest klan Averni na przykład, to klan, który ym, towarzyszył Ferusowi Manusowi, kiedy ten zginął, ponieważ na planecie Istvan 3 czy 5 tu było... Na piątce. na, piątce. na, na trójce, trójce była. Oczyścili lojalistów z Legionów z Radzieckich, a na piątce była masakra. zrobili pułapkę i dobra. Master. Tak, chęci side. byli jednym z tak zwanych Shattered Legions, czyli z, z Legionów, mm. e, razem z Salamandrami i Ravengard mhm. I jeszcze tam garścią no wszystkiego garściom, co ładów tak. y, też tam trochę było. Mhm. E, także no, otrzymali bardzo wysokie straty e, na Istwanie 5. I poszli w dużej, w dużej skali w rozsypkę, ponieważ stracili swojego primarka. był pierwszy primarka, pierwsza ofiara herezji, Ferus Manus. Zginął w ten sposób, że jego bardzo bliski dotychczas przyjaciel, Fulgrim, obciął mu głowę. Tak. Ogólnie rzecz biorąc, Ferus był tak wściekły na zdradę Fulgrima, że nie chciał czekać na posiłki z reszty Legionów, Tylko które naciągały. Tylko wys... no... Wysforował się do przodu ze swoją elitą, czyli z, z, Terminator Terminatorami. z Terminatorami, którzy się nazywali... My, my, nie, Gorgon coś tam. Gorgon Terminators. Ferus Manus wysforował się ze swoją elitą do przodu i został po prostu odcięty od reszty, od reszty, reszty imperialnych sił. I w pojedynku z Fulgrimem, w ogóle żeby było śmiesznie, on dzierżył miecz Fulgrima. No właśnie, bo chciałem to zapytać. Firebrand. Oni sobie porobili, nie? Tak, bo e, Ferrus wykuł Firebrand, taki miecz dla Fulgrima, a Fulgrim zrobił Forge Breakera, młot. taki młot, młot, który później Poerturabo dostał od Horusa, w, jako znak przymierza. E, dostał młot i e, w pewnym momencie, jak Fulgrim zdobył ten The Sword of the Lair, czyli ten e, miecz e, zawierający demona Slanesza większego, Firebrand zostawił i ukradł Ferusowi ten, ten, ten jego młot. I Ferus po prostu całą cały walkę o Istvan na gołe garście kasował kolesi. No ale żelazne. Tak. I dopiero jak podszedł... Zresztą atakuje tam z siłą chyba 7 AP2 czy coś takiego, więc nie jest źle. I no, ten... Dopiero jak doszedł... Do, tak, no dopiero jak doszedł do, wiesz, ostatecznego bossa, to wyciągnął Firebrand i się pojedynkowali i no i niestety yy, został dekapitowany. Co nie przeszkodziło yy, później yy, tworzyć klony. Tak. Były tworzone klony. A, jak również część Iron Handów, kiedy jako te rozgotane Legiony yy, latali po Galaktyce tak troszkę pra, partyzantkę prowadząc przeciwko Legionom Chorusa. Niektórzy z tych iron handów odzyskali jedną rękę, odciętą, bo te, te zwłoki były desekrowane potem Ferrusa na Isfanie. Mieli relikt w postaci jednej ręki i do tej ręki dobudowali robota, tak naprawdę coś, co kształtem i wzrostem przypominało Ferrusa, ale Ferrusem tak naprawdę nie było. No ale oni mówili, że żeby zjednoczyć Legę musimy mieć na czele Ferrusa, więc niech to będzie nasz Ferrus takie no. Coś tam produkt, produkt Ferrusopodobny, tak? Pesco waliu primar. Pech chciał, że akurat świadkiem prezentacji tego Ferrusa powiedzmy był wulkan, y, primarcha Salamandrów. No i wulkan, kiedy zobaczył tą abominację mm. skonstruowaną wokół ręki, powiedział co to kurwa jest, wyjął swój młot i rozbił to na drobne kawałeczki. Powiedział nie będziecie mi tutaj pamięci mojego brata. Nie no, w ogóle jaki no. ja w ogóle. ja. No oni mieli straszne problemy takie powiedziałbym psychiczne po tym jak stracili Ferusa i musieli tą partyzantkę prowadzić i był taki e, terranin jeszcze, Shadrack Meduzon, znaczy Shadrack Smith się nazywał, ale przyjął nazwisko Shadrack Meduzon, żeby bardziej było po meduzowemu. E, I on był jakby demokratycznie wybranym Chapter Master'em, czyli tak. Legion Master'em. Dopóki, dopóki nie obrócili się przeciwko niemu, poczekali jak się troszkę jak Feruz, wysforował się swoim statkiem w walce kosmicznej, no i nie poszli mu na pomoc, bo stwierdzali, że jest za bardzo waleczny i jego wizja zjednoczenia Legionu poprzez walkę jest zbyt niebezpieczna i że Legion się w ogóle jest zabrazi. super postać, bardzo, bardzo fajna Ciekawe postać, postać no? można ją wystawić na stole w ogóle mhm. y... znaczy ma zasady, nie ma modelu tak? nie ma jeszcze modelu i jeszcze dodatkowo, jak już mówimy o kawałkach ciała Ferrusa, yy, obciętą głowę Ferrusa przyniósł Horusowi yy, Fulgrim I Horus w ogóle bardzo, bardzo chciał, żeby Ferus przeszedł na jego, na jego stronę i on z tą głową dyskutował czasami mhm. Po prostu miał ją jako czaszkę i niczym Hamlet po prostu sobie do niej gadał I miał też takie zwidy, że na przykład jakieś tam, nie wiem, gorączkowe sny czy coś takiego, że niby rozmawia z, z Ferrusem mhm. Znaczy, no są teorie, są teorie, że jakoś dusza Ferrusa trafiła do Warpu, że Ferrus być może pojawi się jako y, w, szef Legionu Potępiony. W, w tym, w, w, Boże, w Master of Mankind, jak jest walka o y, Webway. Of Webway, jest tak. coś takiego, że, że pri, ten Imperator puszcza jakąś tam super zabójczą falę psychicznej energii i, i tam ludzie, którzy są wokoło tego, widzą jakby że idzie taka fala ognia, która ma kształt, Marinesów i ktoś tam widzi, że niby jest jakaś taka wielka postać, która przypomina Wysa. Ferrusa Manusa, który tam bije, bije, tych, bije te demony, więc no, coś tam takiego Ferrus jest. Ferrus model, nie jest to mój ulubiony Primarcha Forge Worldu, ale no... Jest bardzo szuty, jak na Primarcha, jak wszyscy Primarchowie są raczej tacy Close combatowi, to on jest szuty, ale głównie pod tym względem, że ma ten cały jak Techmarin plecach z tymi łapkami i on ma tam różne opcje. To nie, mhm. to nie znaczy, że on wypluwa ileś tam tysięcy strzałów z siebie, ale ma dużo do wyboru, Meltę, plazmę itd, i tak dalej. Tak dalej. Mhm. Więc można sobie dopasować broń do, do sytuacji akurat. Mhm. I też mocno bufuje armię, bo chyba tam daje jakieś yy, bardzo bufuje pojazdy, że się lepiej naprawiają itd., tak dalej, tak dalej. No, a jeśli chodzi o Legion, specyfiki, to są już terminatory, tak. o których y, wspomnieliśmy. Jedną z jednostek specyficznych jest Gorgon Terminator Squad. To są specjalni terminatorzy, y, lepiej uzbrojeni, można powiedzieć, tak? Mają zbroje Indomitus. Mhm, wyglądające tak przynajmniej, bo to są jakieś bardzo eksperymentalne pancerze niedokończone, y, bo no, Van, i Stwan, i Herezja, ale pracował nad nimi. Pracowano nimi Ferus Manus i mają film No pain, specjalną zasadę. Bo są bardzo augmenty, tak mają większość mm. mechanicznej, części, a mało organicznych. I jeszcze, jeszcze mają taki myk, że jak ich trafisz, to musisz wykonać... Y, zbroja emituje jakiś taki błysk i musisz wykonać blind test, mm. czy Cię nie oślepi z przypadkiem. I właśnie przez to, że to była taka mocno eksperymentalna ta zbroja typu Gorgon, to, to jest zbroja, w którą jak raz wejdzie, takie Iron ten to już z niej nie wyjdzie, bo musi być mocno cybernetycznie zmodyfikowany, żeby mm -hmm. współpracować z tą zbroją. Taki mini-dreadnought. Zbroja... No, zbroja, mhm. zbroja na zawsze. I drugą jednostką jest Meduzan Immortal Squad i tam szli goście, którzy coś, taki jakby oddział karny. Jeżeli w jakiś sposób coś tam źle zrobiłeś i tak dalej, to trafiałeś do Immortal y, Squad. To są to... bri na tak? Tak jest. Y, mają taką zasadę Gundam Down, że zamiast słypień Advance możesz spróbować gości po prostu... Jak uciekają, to ich możesz spróbować wystrzelać. Po prostu. Właśnie. A pierwsza kompania i y, jakby Gwardia Honorowa y, Ferusa Manosa nazywała się Morlocks. Właśnie, Morlockowie. No i wracając jeszcze do meduzonów, również mają film No Pain. Ogólnie Imperial... Boże, Imper Iron Henshi Iron Henshi <grywki> są uważani za jeden z silniejszych legionów jeżeli nie je najsilniejszy legion w herezji w tym momencie mają super zasadę Involatile Armor, gdzie każdy strzał jaki dajesz w piechotę mm -hmm. ma minus jeden do siły czy jak walisz do nich z autokanona to automatycznie autokanon ma siłę 6 zamiast mieć siłę 7 i tak do każdej jednej broni plazma ma siłę 6 zamiast mieć siłę 7 i tak dalej, więc trudno jest ich na przykład jak masz dwugundowe modele trudno jest im z daleka instant death zrobić mhm. w close już tej zasady nie ma ale trudno jest ich wystrzelać yy, dodatkowo mają yy, stand and fight Yy, czyli yy, żeby sweeping advance zrobić muszą zdać liderkę Czyli no, jakby trzeba wybić do ostatniego kolesia Znaczy no liderkę mają dużą, więc no, ten sweeping advance się zawsze może udać I yy, <coughs> rigid tactics Jak większość Legionów, yy, kilka Legionów ma taką zasadę, że musi być więcej piechoty niż czołgów Chodzi tutaj o balansowanie, bo Ironhanci mają naprawdę dużo zasad boostujących pojazdy. Chodzi o to, żebyś nie wystawił w yy... kompanii. Tak, bo są, są Rite of War, gdzie na przykład predatory masz jako trupsy. Mhm. Więc żeby nie było tak, że wystawiasz 16 czołgów i to jest cała armia, tak? A Twój przeciwnik jest na przykład, nie wiem, jak Moi Nightlordzie, że oni są super do jechania piechoty, dużo zasad do jechania piechoty, bardzo mało rzeczy do niszczenia pojazdów. No to w tym momencie... Sieżę, ma tę bombę, mm. <laughs> spróbuję coś działać. Sebek ty idź, a ja cię osłaniam. <laughs> Wiesz. Yy... Także każdy legend zawsze tak ma, że ma jakieś plusy i starają się tam wrzucić jakiś tam minus. Zresztą yy, Blood Angels mają to samo, to się nazywa yy, The Host albo The Host of Angels, że też musi być więcej piechoty niż pojazdów. Jako ciekawostka, wśród tych klanów, tak, czyli odpowiedników kompanii, jest klan Raukan, dosyć znany, który miał swój suplement do kodeksu mm -hmm. kiedyś. No i miał też... y niesławnego Smash Tak, Chapter Master Smash Faker, który mm -hmm. był strasznym przekoksem na motorze w 6-7 A co tam odpieszką wyryżowiną, czy coś? E, nie, nie, nie, on miał tak. On przede wszystkim był na motorze, co już mu podnosiło tafa. Mm -hmm. Uzbrajało się go przeważnie w Thunderhammer i Lightning Claw. Mm -hmm. e, jedna ręka to, druga ręka to, i nadal był w stanie prowadzić motor. Miałeś model, widziałem. Miałem model. I natomiast jego główna siła to szła z tego, że no, no on był nie do zajebania, bo miał tak, motor, motor podnoszący tafa. Do pięciu. Do pięciu, czyli... Nie, z... nie, a Chapter Master nie ma pięciu w, już sam sobie w statystyce? Nie, czwórkę chyba. No Fungie, maje, maje. E, czyli to negowało instant death w wielu przypadkach. Tak, tak. musiałeś z, z jakiegoś, nie wiem, w w niego wcisnąć. Tak. Druga rzecz. E, miał... Aha, jeszcze dawało mi się shield, shield of terra bodajże. A nie Chance of the Gorgon, że miał jakieś invulatę? Część of the Gorgon to jest taki niewidzialny jakby Amulety. implant Aha. Yy, gdzieś tam wokół serc chyba się go mm -hmm. zakładało we flafie który podnosi o 1 yy, oprócz tego Storm Shield albo Shield of Terra, która ma tam 3+, czyli miał 2 plus invulatę, 2 plus z Artificer Armor nie, Armor Save'a czy... A no no... Yy, na motorze mógł, mógł robić dżinka jeszcze, tak, no, oprócz tego. I chyba miał, I, i miał film No Pain. Eternal Warrior chyba, Poczekaj, trzeba właśnie. było łąd wound po łądzie zdejmować. Tak, Eternal Warrior i It Will Not Die, czyli się leczył. <laughs> Także był, był Matt Hammer zrobiony, że Primarków generalnie to on wszystkich po prostu na czas brał. Mogły Nie. się tury skończyć, mogło się siedem tury skończyć. I on na pewno przeżył i miał dużą szansę każdego zabić z tych Primarków. Tak. Jeszcze zrobili jak wyszedł suplement Angels of Death, który zawierał zasady dla modeli Skalta, żeby w 40 mm -hmm. używać. I tam był katafrakti y, Armor tam Captain. Mm -hmm. I jeżeli robiliśmy Rid as Rytten, to można było kapitana w katafrakcie wsadzić na motor. <głosy> <głosy> to była finalna forma Smash Fakera. <głosy> no, no, no, przekoksowany no. generalnie model, tak? I miałeś właśnie nashwackera, pamiętam. Miałe, miałeś, Znaczy gdzieś jeszcze w pudełku rozłożony na czynniki pierwsze jest i niektóre, niektóre rzeczy tam są. Aha, jeszcze mu się dawało e, jakąś taką specjalną broń specyficzną dla klanu Raukan. To była kombi plazma, ale jakaś lepsza. Że coś tam, nie wiem, czy dawała, czy przerzuty w innej formie. Coś takiego. Także zmodelowałem mu jak miał ten e, plecaczek Aha. taki techmarinowy, powiedzmy, no to miał na jednym z tych Ramion. Ramion miał tą kombi plazmę. Jakie fajne twory wytwarzały się w szóstej edycji, kurde. Tak, no to, to, ale to był po prostu ultimate Death star. Już jak ktoś z... Death star. Sobie Wiesz, masz makera, w... to mogłeś wyjść. W, w 8, słuchaj, w ósmej edycji masz to samo, tylko za pośrednictwem modeli. Po prostu grupujesz ileś tam modeli, które się bufują nawzajem tak, i tyle. Tak, no. tak, Aury, Aury nie, da się, nie da się po prostu przed Death starami uciec w, w takiego typu grze. Po prostu zawsze masz kombinacje, które będą lepsze niż inne. Także znaczy tak, i jeśli chodzi o jednostki Legion Specific w 40, jako takich nie ma, no ale flafowo bardzo techmarine jest bardzo e, jednostką ichnią, ich tak? No, yeah. I wszelkiego rodzaju jak chcecie więcej flavor dać swoim zwykłym oddziałom, jest upgrade pack dla e, Tego, Iron Handsu. Nawet jeśli to wiesz, no to do Primarisów go nie użyjesz, a do zwykłych takich legitnych Marinów, no to jakaś metalowa rączka, metalowa nóżka. Jest bardzo fajny ten bohater y, do Death z, z tej pudełkowej gry, mm -hmm. y, z metalową nogą, zresztą ja sobie kupiłem ten model, żeby, do niego, żeby z niego zrobić albo do 30 dla moich nightlordów marina albo zrobię z niego tego y, Previana, czyli takiego szefa y, automatów y, mechanikum w Legionie. Możesz mu dokupić obstawę po prostu albo serwitorów, albo jakichś takich większych maszyn bojowych, żeby mieć po prostu w moim Legionie coś przeciwczołgowego. Więc pewnie Castellax je ze dwa kupię i, i będzie. będzie. Więc go tam... Mm, z, już mu zciąłem wszystkie te oznaczenia oznaczenia deathwatchowe i tam bicy z Kalta z i z tego z Prospero jakieś na niego nakleiłem i Czeka na lepszy czas, aż go pomaluje. No i bardzo fajnie. Tym sposobem zamknęliśmy sobie kolejne trzy lojalistyczne Legiony. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Mamy nadzieję, że zainspirowało Was to do pomalowania paru modeli, być może z tych Legionów. I zapraszamy do przyszłego odcinka, już za około miesiąc. Tak, plus, minus. Plus minus. Może wcześniej, może później. Jak to zwykle u nas. <laughs> Zależy, kiedy będziemy mieli wolny weekend. Biorąc tak. ja tak. pod uwagę, że mi się niedługo córka rodzi, to. Przerwa może być długa. No, ogarniemy coś. I jakoś ogarniemy. Ja jeszcze mam jedno zdań. pytanie do, do wszystkich słuchaczy. Czy mielibyście coś przeciwko, y, ja osobiście nie jestem za, ale widząc na to y, widząc to ile yeah. mamy czasu i jak, jak często jest nam ciężko się zebrać i, i, i spotkać się z chłopakami, mielibyście, czy mielibyście coś przeciwko, gdybyśmy nagrywali przez Skype'a po prostu i, i spotykali się? Bo tak i sądzę, że byłoby na łatwiej wieczorami usiąść i nagrać sobie czynek, nawet w kawałkach niż spotkać się, gdzie musimy się zjechać i, i, i być tutaj tak, że zapewne tak in persona. Także dajcie znać, czy mielibyście coś przeciwko, czy na przykład, o nie, nigdy w życiu to jest rak, przestanę słuchać złoty tron, czy nie, nie mam to dla mnie różnicy. Nagrywajcie jak chcecie. Po prostu. potrzebują waszego feedbacku, już tak powiem, po korporu. Spójrzcie też po obejrzeniu odcinka w opis tego wideo na YouTubie, ponieważ w tym opisie znajdzie się nick albo imię i nazwisko osoby, która dostanie kod od Kromlecha na 30 zł. Za komentarzy, itd. Tak Także rozdajemy co możemy. A na razie dziękujemy Wam bardzo za wysłuchanie kolejnego odcinka. Zapraszamy na kolejny. żebyście się dla muzyki. Szpagier i Vincent.